Jak to szło? Dobra, nie, nie ma co. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Kultu Granie. Odcinek poprowadzą Karol Roger Falewicz i Szymon Szogun Rogowski. Jako, że nasz, jest to nasz pierwszy odcinek, prawie jak pierwsza wyprawa w kosmos, tudzież pierwsza wyprawa gdzieś tam poza naszą galaktykę to może od razu zacznę z grubej rury i opowiem o Mass Effect Andromeda. Mam nadzieję, Roger, że ty mi tutaj też trochę wesprzesz. A proszę bardzo, ja jestem wielkim fanem Mass Effecta drugiego, przynajmniej, bo to w takiego ostatnio grałem niestety. Mam historię z trójką, ale może to potem jak opowiesz trochę o tym, o Andromedzie. Bardzo chętnie posłucham. W porządku, no jeżeli chodzi o Mass Effecta, to akurat mam po kilka razy Przeszedłem tą całą trylogię, także tutaj możemy jak najbardziej dyskutować, a jeżeli chodzi o Andromedę, czyli no tą najbardziej zhejtowaną odsłonę tak naprawdę, bo jej wypuściło Andromedę i tak naprawdę ludzie zaraz tam uderzyli z memami, z, z gifami, tak? z tymi wszystkimi niedoróbkami graficznymi itd. Powiem ci, że w tym momencie faktycznie nadal występują te wszystkie niedoróbki, ale już, już tyle tego nie widać, nie? Nadal są, są problemy z kamerą, nie? Ty pamiętasz te wszystkie te gify takie? No ja jak najbardziej pamiętam przede wszystkim animacje twarzy, które były bardzo wyśmiewane na trailerach w porównaniu w, w porównaniu do Wiedźmina przede wszystkim, ale też e, nawet wtedy myślałem, że porównania do Wiedźmina to to jest jakby dosyć e, przesadzona rzecz, gdyż e, ponieważ Wiedźmin jest opus magnum obecnego gamingu i trudno temu e, do, dotrzymać e, z poziomem. Przede wszystkim. No, Ale tak, ci, jak że... najbardziej jestem zaznajomiony z tymi... Po, po, powiem Fami. Ci, że jeżeli chodzi o, o tą mimikę, to w ogóle porównując nawet do trzeciej czy drugiej części, to jest jedna wielka padaka, nie? Chociaż nie, nie było aż takich grymasów, jak były na memach. To, to, to, przynajmniej mi się jeszcze nie trafiły, także chociaż tyle. Ale tak czy siak, jeżeli chodzi o graficzną stronę, to według mnie w ogóle trójka wypada dużo lepiej niż Andromeda. Co jest dziwne, no bo jednak tam była... Ile trzy lata, cztery lata różnicy między tymi grami. Aha. A przede wszystkim musisz zauważyć to, że to już praktycznie kompletne inne zespoły robiły tą grę pomimo, e, że Bioware to jednak e, przede wszystkim scenarzysta tam chyba w, jeden, w, w jedynce i dwójce był ten sam, potem w dwójce i trójce jeszcze był drugi e, przy tym Andromedzie już nie pracował kompletnie ten większość z głównego koru, tak jakby już e, nie pracowało przy czwórce e, przy tym Andromedzie oczywiście więc to, to też warto zwrócić na to uwagę no no tak, tak, bo całą trylogię generalnie robił ten główny zespół Bioware'u, a Andromeda robił jakiś tam poboczny zespół, bo główny został odesłany w ogóle do produkcji Antema, nie? Swoją drogą Aha. niezbyt im wyszło w takim razie. To też, to też jest ciekawa kwestia, bo też tam dosyć sporo osób było już e, no, niezwiązanych z tymi wcześniejszymi Mass Effectami, którzy pracowali przy Andromedzie, nie? Mm -hmm. bardzo ciekawa sytuacja swoją drogą, no to, to już nie jest to Bioware, które dostarczało nam Jade Empire albo e, Kotora oczywiście no niestety niestety chociaż e, mówię, no ty tak się cofnąłeś w ogóle do początku w prawie Bioware'u, Jade Empire i tak dalej i tak dalej ja bym tutaj jeszcze nawet trafił w Bioshock'a chociażby, czyli te trochę jednak nowsze produkcje, czy nawet trylogię Mass Effect'a, no to też nie jest jakaś tam super stara produkcja, ale tak wiesz, już całkiem odchodząc od samego BioWare'u, skupmy się na samej grze, Jasne. powiem Ci, że mam przegrane w tym momencie jakieś 30 godzin bodajże, wytrwałem, o dziwo. Jestem jeszcze na zadaniach pobocznych, na odblokowywaniu planet i tak dalej, chociaż już mnie to powoli nuży, ale powiem Ci, że gra generalnie ma na siebie pomysł, nie? bo zaraz w momencie jak tylko odpaliłem i muzycznie, i oprawa dźwiękowa, i to w jaki sposób jest opowiadana historia, bardzo mi się kojarzy z, ze Star Trekami, ale tymi starymi Star które nie były jakieś tam, jakimiś filmami akcji, tylko były właśnie filmami drogi, serialami drogi i tutaj widzę, że właśnie Andromeda do tego bardziej uderza. W porównaniu do trylogii, gdzie trylogia bardziej uderzała, zahaczała o taką epickość znaną chociażby z Gwiezdnych Wojen. Myślę, że też za, za to, za ten sposób opowiadania historii też się Andromedzie oberwało. Mhm. Mhm. Ja myślę, że Andromedzie też się oberwało ze względu na ten hejt, który na EA ciąży już od dawna. Cokolwiek co teraz jej wypuszcza, oprócz oczywiście Apexa jest po prostu mieszane z, z błotem dosyć konkretnie. Łatwo fajnie jest znaleźć po prostu takiego chłopca do bicia. Ja, tak jak mówię, sam w Andromedę nie grałem, ale sam myślałem, że te oceny są znacznie przesadzone. No, powiem ci, Negatywny że, odbiór no, znaczy tak, się. Tak, tak, tak. No negatywne. No Są zdecydowanie według mnie przesadzone. Chociaż e, faktem jest, że nie jest to na tyle cudowna gra, żeby nie była zapalnikiem do hejtu na, na EA. E, zresztą EA potem tylko potwierdziło ten hejt e, startem Battlefronta i tymi mikropłatnościami. Więc to też tam jakoś e, no, zasłużyli na te klapsy. nie? Mm, no, to prawda. Ale powiem Ci właśnie, no... Mimo, że gra mi się w to o tyle dobrze jeszcze, to nadal nie jest to, nie jest to też poziom tej tej trylogii niestety. No jednak w trylogii tam miałeś tą e, raz, że ciągłość fabularną, tak, zachowaną, wszystko miało tam swoje konsekwencje, cokolwiek się zrobiło. E, tutaj mam wrażenie, dużo wątków jest odpuszczanych zaraz po ich, e, że tak to ujmę, zakończeniu. Nie? Robisz jakąś tam, jakiś tam jakąś tam serię misji zadań i tak dalej, które faktycznie wiesz, będąc zamkniętą misją mają, są tam sporo wspólnego i tak dalej i to wszystko się tam zazębia i to wszystko razem ze sobą działa, ale w momencie, kiedy kończysz dane zadanie, gdzie przypominam, mówimy o kolonizacji planet więc tutaj e, każdy nawet najmniejszy ruch naszego pioniera powinien mieć jak największe znaczenie a tutaj mam wrażenie, że coś kończysz i to absolutnie w żaden sposób nie jest ciągnięte. Gdzie na przykład zakładasz pierwszą kolonię i tam przez jakiś czas tam jeszcze troszkę jest o niej wspominane, ale im dłużej gram, tym bardziej ta pierwsza kolonia jest zapominana, mimo że powinna być jedną z najważniejszych. Nie? I to jest takie. Mam wrażenie, że te wątki są jakoś tak pozamykane, jakby to miał być serial, i każdy odcinek miał być czymś zamkniętym, czymś osobnym, trochę jak Black Mirror. To tak trochę bolić, powiem. No, no cóż, ale tak no, przypominając sobie dwójkę, to jeżeli chodzi, no bo m, głównie masz efekty e, jakby. Samą rozgrywką, formą rozgrywki e, przypominały e, sentencje przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Mhm. Rozszerzałeś swoją drużynę do ostatniego jakiegoś final questa, e, wskocz mhm. w, w, w, w jakiś przekaźnik masy, który tam, w którym będziesz staczał walkę z, naj, z największym wrogiem i do tego przygotowywać swoją drużynę. Jakby wątki tych poszczególnych postaci też były bardzo oderwane od siebie. Miałeś jakby wprowadzenie tej postaci w momencie, w którym faktycznie dążyłeś do tego, żeby ona po raz pierwszy pojawiła się na ekranie. Potem jakaś misja poboczna z tym była związana i już koniec tak jakby rozwijania postaci w trakcie samych questów, zadań Misji, misji to nie było aż takiego, tylko właśnie były takie jakby te dwa elementy rozszerzenia, rozszerzenia właśnie wprowadzenia tego charaktera oraz jakiegoś tam rozszerzenia informacji o nim i potem też nie, nie za bardzo wpływałeś na tą interakcję, chyba że tam po prostu na statku, ale to też tak nie było w takiej oczywiście intensywnej formie, czyli rozumiem, że tutaj te postacie zamienili na, na kolonie, tak? Nie, nie, nie, tutaj kolonie są tym, co Shepard robił wiesz, przeciwko żniwiarzom, tutaj kolonie są jednym z głównych zadań naszego pioniera, musisz znaleźć dom dla, dla swoich ludzi, nie? więc to jest coś istotnego, a w dwójce te zadania towarzyszy były absolutnie opcjonalne, które pozwalały ci się do nich zbliżyć, jakoś ich poznać i tak dalej. A tutaj właśnie te kolonie, one, one są czymś cholernie istotnym, czymś, co powinno rozwijać jak najbardziej fabułę. Wokół tych kolonii powinna dziać się fabuła dalej, zwłaszcza, że no Andromeda ma to, ten pozór takiego, wiesz, takiej żyjącej galaktyki, gdzie tu spotykasz jakąś nową, obcą rasę, tu masz rasę, wiesz, wrogą, która non-stop jest agresywna i atakuje, więc hello, powinni zaatakować nasze kolonie. come on, pionier, weź mi tu przyśli ludzi, coś takiego, coś takiego. A tu się absolutnie nic takiego nie dzieje, nie? Więc, no, mam taki pewien zarzut, właśnie co do tego, ale fajnie, że zahaczyłeś generalnie o, o postaci towarzyszy, bo, no, tak jak mówiłeś, no, te, te ci. Ci towarzysze w poprzednich częściach, oni mieli sens, tak? Oni byli w jakiś sposób napisani, mieli swoją historię, w której uczestniczyliśmy, mogliśmy ich, ich poznać, więc, y, tak na, na dobrą sprawę, po pierwszej godzinie obcowania z daną postacią, byliśmy w stanie stwierdzić, czy ich lubimy, czy, czy tej postaci nie lubimy. E, poznawaliśmy jakiś tam skrawek jej charakteru, który potem się rozwijał, a tutaj. Ci... Ci towarzysze są tak absolutnie bezpłciowi, że to jest po prostu jedna wielka padaka. Ja po tych 30 godzinach nie mam pojęcia nawet kto jak się nazywa. W ogóle totalnie mnie nie interesuje co mają do powiedzenia, nie? No to, to jak tak jest w grze RPG to to naprawdę jest słabo. I to, to jest mój generalnie największy zarzut do Andromedy, że ja mam tych towarzyszy, ale tak naprawdę kogokolwiek bym nie wziął na misję, to I don't give a fuck tak naprawdę, nie? Mam to w mam to w, totalnie w dupie, czy, czy oni zginą gdzieś tam po drodze, czy nie. Najlepsze jest to, że nie wiem, czy powiedz mi, grałeś w Mass Effecta pierwszego? Jak najbardziej. I pamiętasz tam był motyw z Wreksem, nie? Gdzie musiałeś zdecydować, co zrobić z Wreksem, bo Wrex miał jakieś tam, y, swoje poczucie, wiesz, misji i tak dalej. To było w momencie, kiedy podobno żniwiarze udostępniali lek na genofagium itd. i tak dalej. I Wrex się trochę tak pogubił, nie? Tak, tak. No i miałeś decyzję, czy, czy zabić Wreksa, czy nie. Można to było zrobić na, na kilka sposobów, tam jakoś ciągnąc tą konwersację, perswadując mu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj absolutnie czegoś takiego nie ma. Tutaj towarzysze podczas dialogów nie występują. Masz tego swojego rajdera i osobę, z którą rozmawiasz. Całe otoczenie nie istnieje, nie? Także... dobrze, najgorzej. Aha. Także tak, w ogóle cała scenaria nie ma absolutnie znaczenia. Mo, mówię, możesz z tymi postaciami pogadać na statku, ale mi się nie chce, bo dla mnie, mówię... Je... Dla mnie to są marionetki w momencie kiedy ja idę coś eksplorować. Nie? Także no to, to jest totalnie, totalnie spieprzony element całej gry RPG, a szkoda, bo to miało naprawdę duży potencjał, nie? I spotykanie tych wszystkich postaci, które wyzwoli, no, można powiedzieć, są wyzwolone, no bo wylecieli jednak z własnej woli z drogi mlecznej do Andromedy, prowadząc, chcąc prowadzić nowe życie jakoś tam zaczynając od nowa a oni tutaj totalnie jakby tego życia w ogóle nie mieli, oni, oni nawet nie mają zamiaru niczego prowadzić, nie? to już nie jest to czy kontynuują stare życie, oni, oni nie mają tego życia w ogóle no to nie brzmi zachęcająco, nie powiem bo bardzo lubię jak w grach rozbudowane są postacie, które towarzyszą tobie i mają jakieś znaczenie faktycznie jak, jak, jak towarzyszą Szkoda, że tutaj tego nie ma. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży boomer. No, tak samo, znaczy, generalnie mam wrażenie, że BioWare jakoś dziwnie się pogubiło, bo oni to, to, to jest studio, które było znane z tego, że potrafili grać graczom na emocjach w jakiś tam sposób, czy to właśnie przez e, wydarzenia, czy przez towarzyszy. Zawsze był jakiś taki element, który wywierał w, w graczu to poczucie takiego istnienia w grze. I tutaj Ci powiem, że nawet jeżeli masz jakieś wydarzenie, to jest ono tak spłycone, że absolutnie tego nie czujesz. Nie? To, wspomniałem już o założeniu pierwszej placówki, pierwszej kolonii. I masz to takie, wiesz, odkrycie po raz pierwszy Cytadeli w Mass Effectie pierwszym Miałeś to poczucie takiego wow, takiego wiesz, to jest to miejsce, w którym powinienem się znaleźć, to, to jest tutaj będę, nie to, to jest centrum, to jest kolebka wszelkiej kultury, wszystkich ras i tak dalej. Tutaj zakładam tą kolonię i pani kapitan mówi do mnie, ej rider, spoko, fajnie, dzięki, że założyłeś kolonię, jesteś super gościem, nie? Mam takie, nie wiem, takie. Taka z piąteczka. No dokładnie, dokładnie. To jest poziom odznaki ziemniaka, nie? Ja tak siedzę, nie? Wiesz tam 10 godzin na tej pierwszej planecie, żeby odblokować tą placówkę. Po tych 10 godzinach zamiast poczuć takie, wiesz, zasłużone fanfary, jak moment, kiedy zostajesz pierwszym ludzkim widmem, a tutaj masz takie. Mhm, no dobra, ta. Masz ochotę wyłączyć grę, nie? Pięknie, bo, pięknie. Bo, bo to, co zrobiłeś, masz poczucie, że to nie miało absolutnie znaczenia, czy ty byś założył tą placówkę, czy nie, bo tak naprawdę wszyscy mają to w dupie, nie? Ci pogratulowali, żeby ci pogratulować. Nieźle, nieźle. Jak naprawdę czułeś w Mass Effect to, że jest party... W we wcześniejszych częściach, że partycypujesz z czymś wielkim, ogromnym i fajnym, to faktycznie to może być e, trochę rozczarowanko w tym momencie. No, e, no tak trochę Andromana. przegranko było. nie? Tak. Przegranko. No, no i tak samo antagonista tutaj masz tego, jak, o Jezu, no patrz, nawet nie pamiętam jak się nazywa. Nie, nie Saren, to nie był Saren. Eee, nie Archanioł. Dobra, mniejsza o większość jest po prostu do kitu, nie? Niby ma być tam super z i tak dalej, z jakimiś tam swoimi e, pomysłami na to, jak tam dalej poprowadzić. Niby on tam się buntuje przeciwko, jeszcze wyżej nad sobą, dowództwu i tak dalej. Ale tak bardzo jest to nieprzedstawione, że naprawdę też nawet nie mam ochoty pamiętać imienia tego, tego głównego antagonisty. No mówię, jeżeli chodzi o, aktor, o aktorską stronę tej gry, to jest to, to, to kompletnie leży, nie? Bo jeżeli chodzi o pomysł, o realizację tej opowieści, drogi i tak dalej, wiesz. Że, że faktycznie tam jesteśmy w nowej galaktyce, to czuć i to jest fajne, nie? Ale właśnie aktorstwo to jest kompletna padaka tutaj. Tak jakbyś oglądał dobry film, który widzisz, że on jest dobry, ale ze słabymi aktorami, nie? No to, tak... to, to chyba najgorszy ból takie, jak, jak oglądasz, oglądasz film, który faktycznie jest fajny i nie masz dobrych aktorów. Oj, to boli, boli. No, to to dokładnie, tak to, no bo... No bo widzisz, no bo nawet jeżeli masz dobrych aktorów, a nie masz najlepszego scenariusza, to ci aktorzy są w stanie coś tam jeszcze z tego wyciągnąć, nie? Tam oddać siebie. Tutaj tego nie ma, tutaj jest czysty scenariusz, który nie jest najgorszy ale po prostu aktorzy nie są w stanie tego zagrać. Nie? A co w sumie, w sumie nie wiem co gorsze, bo przypominam sobie jednak e, film Assassin's Creed, który e, no Fassbender był super, ale kurwa wszystko wokół było nie super i bardzo cierpiałem oglądając, więc no ja już nie wiem. No nieważne, najlepiej żeby byli dobrzy aktorzy i dobry film. Nie wiem czy Fassbender był tam dobry, bo generalnie film był bardzo średni, łącznie ze wszystkimi aktorami, którzy też byli bardzo średni. Nie wiem, to widziałem, to znaczy przynajmniej tak sobie wymawiałem, bo e, a tu dygresja, nie, nie wiem czy to kontynuować. Widziałem kilka, że, że on był bardzo otwarty na interpretację i interpretował po prostu to co, to, co robił. Starał się chłopak przynajmniej, nie, nie miał tak kompletnie wyjebane. No. Aha, to nie zauważyłem. Jeszcze kończąc tylko temat Andromedy, pozostaje kwestia wyborów i faktycznie grania już swoją postacią. Już, już zostawmy tych biednych towarzyszy, niech oni tam w tym swoim czyściu aktorskim dalej egzystują, ale mamy tego Raidera, który też został zagrany tak naprawdę średnio, ale mamy ten scenariusz, gdzie faktycznie musimy podejmować jakieś wybory, tak? tak teraz miałem na przykład odszukanie Arki Salarian, Spoko, odnalazłem Arkę i okazuje się, że tam Ketowie, czyli ta zła rasa, ta agresywna, y, zmienia wszystkie rasy w, podobnym, w podobne sobie, nie? I mam Aha. już końcówkę tej misji i staję przed wyborem, słuchaj, mogę uratować albo pioniera Salarian, albo y, tych zwiadowców tutaj mojego kroganina, który ze mną jest, nie? I kroganin mówi, no stary, no to są moi zwiadowcy, nie? To może byśmy ich uratowali. A tam pionierka salarian jest pod ciężkim ostrzałem, nie? I teraz ciężki wybór. I tak przez moment faktycznie miałem taki, takie poczucie, kurde, co by tu zrobić? I od razu mi to przeszło, bo stwierdziłem stary, ale przecież to nie ma znaczenia co wybierzesz, nie? No. Okay. Gdybym jeszcze był w stanie polubić tego Kryganina, to spoko być może faktycznie bym mnie przekonał do tego, wiesz, jakby to dobrze było zagrane, bym mnie przekonał do tego, żeby uratować e, tych swoich zwiadowców i byłbym postawiony w może trochę cięższej sytuacji. Ale w tym momencie absolutnie mi to zwisało, kogo ja uratuję, nie? To było tak totalnie. E, więc uratowałem Salarian, ten tam niby się do mnie spultał. Ale wróciliśmy na statek, i już o tym zapomniał, także chyba jest... jest... Chyba znowu jesteśmy kolegami. Już nie podejmował tego tematu, tylko tam, o, w, w, może kawki, herbatki, coś tam. No, zrozumiałe no zagranie, nawet, no. Nie, nie, nie, to już nawet do tego nie doszło, nie? Po prostu okay, no, dobra, zapomniał, żadnej, nie? Za nawet... No to obraził się na ciebie, w ogóle już z tobą nie chciał rozmawiać, na pewno tak było. Nie, no porozmawiał <gry> ze mną normalnie, jeszcze tam anegdotkę wojenną mi opowiedział, więc już było spoko, już znowu jesteśmy przyjaciółmi. Także także tutaj, jeżeli nasi słuchacze się martwią o to, jak wygląda moja relacja tutaj z kroganinem, którego imienia nie pamiętam, bo absolutnie mnie nie interesuje, no to chyba znowu jesteśmy przyjaciółmi. Pięknie, a powiedz mi, pięknie. a powiedz mi, czy w takim razie, jeżeli Andromeda wyjdzie na Google Stadia, to zagrasz? Jak, jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Oczywiście, że <laughs> prawdopodobnie nie, gdyż moim zdaniem Google Stadia nie ma najmniejszego sensu. Może oh, dla tych wszystkich, on. którzy Dla tych wszystkich, którzy żyli, nie wiem, ostatnio w piwnicach bez dostępu do internetu, Google zapowiedziało swoje najnowsze, swój najnowszy produkt. To będzie Google Stadia. Google Stadia będzie usługą streamującą gry na twoje komputery, tablety i inne urządzenia przenośne. Gry oczywiście nowe, premierowe dobre, wymagające bardzo często bardzo dobrego sprzętu, albo przynajmniej konsoli. Teraz nie będziecie mieli tego problemu, gdyż ponieważ giereczki będą ruszane jakby na, na serwerach Google, a ty po prostu będziesz mógł sobie grać na dowolnym urządzeniu poprzez cudowny, piękny pad który będzie się łączył bezpośrednio z serwerem i na tej zasadzie ma to działać. Żadnego fizycznego, no praktycznego urządzenia, na którym ma gra niszczyć bebechy. Dobra, to teraz Ci przerwę, bo powiedziałeś, że niestety, bo, bo Google Stadia to jest padaka, ale to co teraz przedstawiłeś to wygląda jak zajebisty plan. To wygląda jak zajebisty plan. Ludzie mówią, że to jest ej, no tak, no mamy Spotify'a, mamy Netflixa, dlaczego nie gry? No problem w tym, żeby, żeby uruchomić film w 4K na Netflixie naprawdę nie potrzebujesz aż tak aż tak mocnego internetu, drugą a nawet sprzętu no ale tutaj też nie potrzebujesz sprzętu żadnego, to ja, będziesz mógł to to na jak, kalkulatorze. Jak najbardziej. Pro, problem jest w tym, że zarówno w takim, w takim Spotifyu, jak i Netflixie jesteś w stanie zbuforować sobie ten content, z którego, którego używasz. To znaczy, że jeżeli twoja sieć nie będzie wyrabiać, to ona będzie sobie ściągała to, co ma wyświetlać do przodu. A tutaj czegoś takiego nie będzie oczywiście. I to, w tym widzę największy, największy problem. W tym, że naprawdę lag musi być... Ja osobiście sam wybrałem telewizor, w momencie, w którym kupowałem konsolę i dobierałem, dobierałem do niego telewizor. Moim najważniejszym parametrem był input lag. To znaczy to opóźnienie, które jest między konsolą, a samym sam wyświetlanym o, obrazem. I w odpowiednich trybach na moim te telewizorze jestem rzekomo. Sam nie jestem w stanie zrobić takich profesjonalnych tych pomiarów. Ale rzeczywiście ten lag jestem w stanie zredukować do jakichś 4 milisekund, a jeżeli tutaj mhm. będę miał 200 milisekund na samym, na samym po prostu wciśnięciu przycisku i wykonania akcji przez, przez tą osobę, moją postać na ekranie, to ja nie widzę najmniejszego sensu, żebym miał z tego korzystać, tym bardziej, że pamiętam jakie były usługi 10 lat temu, takie jak OnLive, i Gajka. Ja akurat no, korzysta, korzystałem trochę z online, przyznam, chociaż oficjalnie nie była w Polsce, w Polsce ta usługa dostępna, ale można było triala sobie uruchomić. I grałem w Dark Siders 2. I swoją drogą pamiętam, że to chodziło całkiem dobrze. Hmm, lag, lag był naprawdę minimalny, ale to też warto zwrócić uwagę na to, że grałem, e, grałem w to Darksiders 2, które mm, nie musiałem aż tak du dużej uwagi e, poświęcać temu, jaki, jaki, jaki, jaki jest input lag. E, hmm. Oczywiście w grach onlineowych wyglądałoby to kompletnie inaczej, ale też nie wiem, czy takie gry zamierzają na Google, zmierzają na Google Stadium. Z, te, hmm. z tego co się orientuje, to na razie gier sieciowych nie będzie, i jak oglądałem relacje z GDC, czyli wtedy, kiedy Google przedstawiało Stadia, to ludzie się na input laga nie skarżyli raczej. No to, to, to znaczy ja nie wiem czy widziałeś widziałeś filmiki jak e, pan e, jest bardzo ładny close up na pada na którym gra pan i na ekran na którym się dzieją rzeczy i pan robił kompletnie co innego na padzie i kompletnie co innego na, na ekranie się działo. E, domyślam się, że mm... Cześć, żoło. cześć, cześć komputer. Cześć, proszę zabrać komputer. Dzień, dziękuję. <laughs> to się wytnie to się wytnie ale miałem flow kurde teraz muszę tam, muszę cofnąć swoje myśli Żeby był close up na pada i na telewizor tak i dokładnie, dokładnie pan robił kompletnie co innego na padzie a kompletnie co innego działo się na ekranie i właśnie ja nie wiem czy to było wiesz w stylu pokazu projektu, pierwszy raz projektu Natal od Microsoftu, czyli tego Kinecta, w którym pan z, grając w grek Gwiezdne Wojny wykonywał ruchy zdecydowanie później niż one pojawiały się na ekranie. E, w, czyli czy to było po prostu ustawione? E, czy jako osoba, która dwa lata montuje filmy, powiem Ci, że zrobienie czegoś takiego absolutnie nie jest trudne, nie? No jasne, jest kwestia taka, że album faktycznie był jakiś ogromny input lag, na co słyszałem, że dziennikarze, którzy tam marudzili dosyć konkretnie, że faktycznie jest ten input lag, którzy mieli faktycznie styczność z Google Stadia, ale, czy to po prostu, po prostu ktoś udawał dokładnie, dokładnie, że grano. Oczywiście to było wszystko pokazane live więc no różne rzeczy mogły się zdarzyć, wiemy jak wyglądał cudowny gameplay z Watch Dogsów pierwszych a jak wyglądał gameplay z Watch Dogsów wiadomo, że tutaj nas oszukują non stop wiadomo, że nie wylądowaliśmy na Księżycu przecież i takie tam inne rzeczy to już popłynąłem no. a jest płaska tak, ziemia, wklęsła jest. A wklęsła bardzo, jest nawet, Bardzo dobra. lubię wklęsłą ziemię, albo na przykład teorię tego, że żyjemy na ziemi w kształcie Veliko Raptora, ale to też pomijmy te rzeczy. Swoją drogą jestem na tym, na grupie płaskoziemców oficjalnej polskiej, takiej prawdziwej, nie takiej fejkowej bardzo ciekawe odczucie być częścią tego społeczeństwa. E, dobrze, kochani, masy, dziękuję masy, wam bardzo, bardzo serdecznie za przesłanie tego podcastu, kończymy już Ale, dzisiaj. Ty nie rozumiesz <laughs> mojego planu, ja, ja mam zamiar zostać tam adminem i rozwalić to wszystko od środka. E, będę prędzej działać w tym kierunku. Jak będę miał więcej czasu, bo nie mam czasu obecnie. No. E, dobra, wracając e, także nie wiem nie wiem, czy to, czy to była po prostu ściema ale wydaje mi się, że ten lak na razie jest zabójczy, z drugiej strony to jak nie Google nie? bo e, masz ogromną infrastrukturę sieciową i te pingi do Google bardzo szybko dochodzą. To są kwestie właśnie właśnie tych kilku milisekund. I tak samo według tutaj zapewnień do grania w, tam w rozdzielczości w 60 klatkach na sekundę w 1080p potrzebne będzie łącze 25 megabitów na sekundę. Jakoś tak, tak downloadu, nie? Tak. W tym, momencie, w tym momencie ja dysponuję za naprawdę dobre pieniądze łączę 250, więc jeżeli, jeżeli faktycznie u mnie by to działało, no właśnie, u mnie by to nie działało, bo usługa ma być niedostępna w Polsce na start, więc to inna tak, jest kwestia. To prawda, to prawda to, to, że chwilowo... Chwilowo Google, nie wiadomo na no jak długo, ale nie udostępnia i nie udostępni na pewno w tym roku e, Stady w Polsce. Mm, tylko pytanie w jaki sposób będą to chcieli rozwiązać, no bo jednak rynek graczy w naszym kraju jest dosyć spory i generuje całkiem sporo przychodu. Tam Ostatnio gdzieś oglądałem, że to jest około 500 milionów dolarów, więc to nie jest mało jak na nasz kraj wydaje mi się, że Google będzie chciało najpierw zrobić te 7200 serwerów na całym świecie które obiecali, żeby faktycznie zminimalizować pingi fajnie by było, żeby ten serwer też powstał w Polsce co by już w ogóle było super nie? w każdym kraju, mm -hmm. w którym będzie usługa będzie, będzie ten serwer i to naprawdę może mega zminimalizować laga no a w ogóle to ja czekam, żeby Google postawiło całą infrastrukturę internetową w Polsce w swoje światłowody i tak dalej. No to ja ogólnie uważam, że w Polsce jak na Europę ogólnie jesteśmy bardzo dobrze rozwinięci, jeżeli chodzi o internet. Może na wsiach to jest inaczej, ale w każdym mieście naprawdę nie masz na co narzekać. Nie masz dobrych prowajderów, masz naprawdę bardzo, bardzo dobre połączenia w bardzo niskiej cenie w porównaniu do naszych kolegów z Zachodu i tak dalej. Problem jest w tym, że zapewne za ceny e, te Google Stadia byłyby na takim samym poziomie, mówię tutaj o kwotach w euro, jak na przykład w Niemczech, gdzie wiadomo, my jako przeciętny zjadacz chleba w Polsce zarabia cztery razy mniej niż ten przeciętny zjadacz chleba w Niemczech w przeludzeniu na złotóweczki, więc jak najbardziej nadal wydaje mi się, że taka mentalność polskiego gracza i kwoty, jakie by, jakimi by tutaj rzucano, mogłaby faktycznie nie być dobrą inwestycją, jeżeli chodzi o początkowy rynek. Niemniej jednak zobaczymy. Ja jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Też nie chcę wyrokować tutaj na samym początku. Chcę tylko właśnie zaznaczyć, że, że to nie wyjdzie, że to będzie wielki kompletny niewypał i i tak dalej, Ale e, są dwie rzeczy, e, o którym jeszcze będę wspominał tutaj. Przywiązanie graczy do fizycznych kopii swoich, swoich gier, e, a, a tym bardziej sprzętów, na którym grają, bo tutaj te wojenki są bardzo często. E, a druga, e, druga jest taka, która właśnie mi wypadła z mózgu i nie wiem co, co chciałem powiedzieć ale wiem, że... No to, to dam Ci w takim razie czas do namysłu i trochę się opowiem jednak za Stadia jako posiadacz mimo wszystko gamingowego laptopa i tutaj teraz leci fala śmiechu od wszystkich słuchaczy gamingowy laptop hehehe ale jednak uważam, że Stadia jeżeli faktycznie wypali jeżeli ta infrastruktura będzie dobrze działała to jestem w stanie nawet w miesięcznie płacić za tą usługę, wydaje mi się, że 25 dolarów czy 25 czy 20 euro, tak mniej więcej w przeliczeniu by wyszło, to będzie uczciwa cena, jeżeli chodzi o, o taką usługę jak Stadia i Google na tym będzie mogło bardzo dużo zarobić. Ehm, a nie ukrywam, że no, chciałbym pograć w najnowsze gry w, na najwyższych ustawieniach graficznych, gdzie no mimo, że mam tego laptopa, on może nie jest jakiś super słaby, ale też nie jest super mocny, bo nie jest to high-endowy, więc też niektóre gry muszę tam sobie skroić, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne. Także no Stadia byłaby fajnym wybawieniem, to raz, a dwa odchodzi kompletnie yy, tutaj wymóg upgrade'owania swojego sprzętu, więc to też jest mega fajne i oszczędne, jakby nie było, bo jednak dawanie wiesz kwoty całego komputera na nową kartę graficzną, no to jest dosyć spory e, wydatek, mi to tak średnio co dwa lata w sumie by trzeba robić. Nie? Dobrze, więc może słowami jakieś zakończenia tej dyskusji na temat Stadia. E, swoją drogą, jak oceniasz nazwę? E, nic mi absolutnie nie mówi, jest doskonała. <gry> jest doskonała. Nie, no Stadia to jest e, stadion w wersji, no w liczbie mnogiej. Aha, czyli w sensie, że stadiony. So, tak, e... Stadiony, tak. E... Nie wiem, wolę, żebym nic nie mówiła, <laughs> szczerze mówiąc. Jak patrzę na nazwy usług ogólnie internetowych, to tak oprócz PlayStation Plus, no to co jeszcze jestem w stanie, w stanie zrozumieć, to tam jakieś pary są, jakieś kurwa stadiony, jakieś livey, ja nie wiem nawet jak ten, jak, jak ocenić nazwy po prostu usług sieciowych w tym. Chciałbym jeszcze wspomnieć, chciałbym jeszcze wspomnieć o usłudze tak y, prężnie działającej w Polsce, czyli PlayStation Now, ale dopiero później. <śmiech> dokładnie, PlayStation Later. <śmiech> tak, PlayStation no. Later, dokładnie. My już czekamy na to PlayStation Later już od bardzo długiego czasu. No, to jest już od czasów PS3, jeszcze by nie była zapowiedziana czwórka, nie? To jeszcze tak ten... E, już wtedy to się pojawiało. Mhm, mm dokładnie. Z tego co pamiętam. Ale mogę być w błędzie także. To dobrze, to ja moim, moim zdaniem, no, oczywiście nie ma co wyrokować. Zobaczymy jak będzie. Może na Google Stadia wyrośnie nowe pokolenie graczy, które będzie wspominało, na przykład, jak, jak pokażemy im konsolę, tak jak dzisiaj pokażemy nowym, nowemu pokoleniu kasetę i ołówek, e, to oni nie będą wiedzieli o co chodzi, e, bo wszystko przecież wygląda teraz inaczej. I, a płyty, płyty z grami, no, proszę panu, kiedy to było, no właśnie. No, to prawda, to no. prawda. I się okaże, że... Dlatego... Przykład... No? No, no, no, mów, mów. Nie, bo chciałem, chciałem tylko już przejść płynnie do następnego tematu, więc całe płynne przejście właśnie się spieprzyło. E, chciałem Dałem Ci taką że... możliwość. <laughs> chciałem, chciałem wspomnieć, że być może na przykład na Stady wyrośnie jakiś nowy Star Wars Battlefront. Może nie dwa, ale jakieś trzy, cztery albo sześć. Robiony może już przez LucasArts. No póki co mamy Star Wars, Star Wars Battlefront 2, które o dziwo żyje jeszcze. Pomimo takiego farstartu startu właściwie, e shit startu można powiedzieć od strony EA. Bo jak wszyscy pamiętamy, ten dym z mikropłatnościami, nie? No jasne, jak najbardziej. No zasłużony dym, ponieważ dym, mikropłatności, które wpływają e, na rozgrywkę, e, na poziom fair play, jak najbardziej powinny być gnojone i tak się stało w tym momencie. Tak się stało, stało się dobrze. Zresztą ja dosyć często rozmawiam z przedstawicielem EA u mnie w pracy, bo przychodzi tam i patrzy jak mamy giereczki porozkładane. No i jak typowy przedstawiciel, prawda, tutaj naszej giereczkowej braci, no to cisnę mu jak leci, nie? Po wszystkim. Ostatnio mu jechałem po Antem, ale stwierdziliśmy oboje, i ja, i on, że. Gnój odnośnie mikropłatności w Battlefroncie był jak najbardziej zasłużony i mam nadzieję, że jednak jej się czegoś w końcu nauczy. Ale nie o tym będziemy rozmawiać, bo to już jest temat tak przestarzały, że wiesz, to już nawet epoka przed rzucaniem kamieniami w dinozaury. Chciałbym porozmawiać o czymś, co się stało ostatnio, bo dziwo, Battlefront 2 nie umarł, ma swoją rzeszę oddanych graczy, ja też od czasu do czasu pogrywam i ostatnio weszła dosyć duża aktualizacja, czyli tak, będziemy rozmawiać nie o samej grze, ale o aktualizacji. Otóż w tej aktualizacji dostaliśmy dwie nowe postacie do grania, dwie nowe postaci właściwie. E, od strony mm, robotów separatystów. Nie, to nie byli separatyści. E, generalnie jeżeli chodzi o stronę droidów, bo cała mapa nowa się dzieje na Geonosis, e, roboty dostały nowego droida. Jest to droid desantowy bodajże, który ma karabin powtarzalny plus miecz do ciachania. E, I do tego ma opcję widzenia przez dym. Tak więc dosyć ciekawy taki skaucik. Chwilę nim pograłem, ale nie jest to absolutnie postać dla mnie, bo jest kruchy, a i tak najlepiej się sprawdza przy bliskim kontakcie. I jest druga postać, którą otrzymały klony. I jest to klon bodajże znany z Wojen klonów z tego serialu animowanego. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba się nie mylę. I jest to klon z dwoma pistoletami. Nie miałem okazji nim jeszcze zagrać. Eee, ale wygląda to dosyć ciekawie no na pewno ma dosyć sporą siłę ognia, bo gnoi nawet te najcięższe droidy po prostu masakrycznie eee, i teraz tak, dostaliśmy nową mapę, która jest podzielona na trzy segmenty rozgrywki tak naprawdę eee, mapa to jest Geonosis i teraz tak, pierwszy element rozgrywki pierwszy, pierwsza runda to jest typowy capture, gdzie musimy po prostu, mamy 5 punktów na mapie, musimy przejąć jak najwięcej, żeby zyskać jako pierwsi 50 punktów. Drużyna, której się to uda, dostaje transportowce. Wsiadają do tych transportowców, zaczyna się drugi element tej bitwy, czyli przenosi nas to na statki, które są zawieszone w przestrzeni planety. I musimy zniszczyć reaktory, i tak dalej, danego, danego statku. Jeżeli nam, czyli osobie atakującej, się to nie uda, bitwa wraca z powrotem na, na Ziemię, gdzie znów powtarzamy przejmowanie punktów. I co ważniejsze, ta bitwa u góry, ona nie została stracona, bo postęp się zachowuje, więc suma summa summarum non-stop tam idziemy cały czas do przodu, nie? Wow, to brzmi naprawdę fajnie. Tak, swoją drogą, bo nie wyobrażałem sobie Battlefronta w taki sposób. No jest, opowiadaj dalej. Jest naprawdę fajnie to zrobione. No, ja dzisiaj rozegrałem, żeby sobie tam sprawdzić więcej elementów tego, tej Supermancji, bo tryb się nazywa Supermancja. Eee, ale no. Nie Bia byłem... Biała Supermancja. Nie wiem, czy czemu biała. <grym> no bo tutaj może w śniegu, wiesz, na hot planecie, na przykład. Jakby była biała, jakby nazwali tą plasz Biała Supermancja, to, to by było przecudowne. Ale chyba za bardzo wchodzę w politykę, no. <grym> O Boże. No, generalnie mówię, przed nagraniem sobie postanowiłem jeszcze pograć w ten tryb czarnej supermancji. E... <grym> I niestety, ale grałem bodajże 30-40 minut i nie byłem w stanie skończyć meczu, bo non stop, wiesz, my wygrywaliśmy starcie na, na powierzchni planety, przejmowaliśmy punkty, dostawaliśmy transportowce przenosiło nas na, na te statki, na krążowniki. Nie byliśmy w stanie się przebić dalej, nie? więc nas odbijali z powrotem na ziemię, tam wygrywaliśmy, znowu na statki, znowu nas odbijali. Nie? I tam tak naprawdę małymi kroczkami jakieś tam postępy robiliśmy. E, podejrzewam, że spędziłbym tam kolejne 40 minut, żeby w ogóle zobaczyć, jak wygląda trzeci element e, całej rozgrywki, bo do niego nie dotarłem, więc wam o tym no, nie opowiem, nie? Ale naprawdę powiem Ci, że, że mega fajnie się w to gra, zwłaszcza z tymi nowymi droidami. Co ciekawsze, w pierwszym elemencie rozgrywki, czyli ta bitwa naziemna, jest toczona wraz z botami. Mamy 12 botów po każdej stronie, które się też tłuką między sobą. I tak naprawdę nie byłem w stanie odróżnić bota od gracza, nie? Wszyscy gnoją tak samo. Okej. Okay ja e, tak patrzę, inne gry i to znaczy jeszcze wtedy nie jej, ale Titanfall 2 e, też miał boty w, w, w online'owych online gierkach, ale to już było totalnie zauważalne, nie? one też były mhm. na zupełnie innych zasadach trochę działały niż ten, mogły w ciebie wrypać dwa magazynki i ty jeszcze stałeś, a wystarczyło, że strzeliłeś, nie wiem, dwoma, trzema pociskami w bota, to on padał na tak więc tak, tak, tak, tak. To tak, ale to jak ja to pamiętam, jak najbardziej z Titanfalla, ale to było też w jakiś tam sposób fabularnie wytłumaczone, że no jednak prowadzimy postać pilota, jakiegoś tam superelitarnego żołnierza, a te boty tam były, byli tak, takie tam zwykłe, wiesz, śmiecie, nie? Z widłami, także w jakiś to tam sposób było, było wyjaśnione. No tutaj faktycznie ten poziom jest dosyć mocno wyrównany i odkryłem niesamowitą radochę latania żołnierzem rakietowym, zbijanie się w powietrze i tam spuszczanie jakiegoś pancerfausta czy innego kosmicznego gówna ludziom na głowę, nie? więc to jest mega spoko, ale nie cały tryb naprawdę bardzo fajny szkoda, że musieliśmy na niego czekać aż tyle czasu tak naprawdę bo wątpię, żeby on zmienił teraz świadomość graczy i żeby gracze nie wiem jakoś huralnie się na tą grę rzucili a szkoda, szkoda, bo gra naprawdę się broni po tych wszystkich zmianach, są mikropłatności, ale to są to mikropłatności już stricte kosmetyczne, z których ja nawet nie korzystam, bo te skórki są tak totalnie beznadziejne, że mi się nawet nie chce wydawać kasy zarobionej podczas grania, ja to mam uzbierane jakąś chorendalną ilość waluty i nawet nie chce mi się tego wydawać, nie? Eee, także no faktycznie gra się w tym momencie broni ja ją wyrwałem za 30 zł tak więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie po, po pium, piu piu piu to jak najbardziej można nie? więc ja polecam i ten nowy tryb jest naprawdę naprawdę super no ale jestem ciekawy czy w takim razie no bo to jest jednak gra kupiona na płycie u mnie mimo że, mimo, że eee, no mamy tu przypisane konto tak? dostaliśmy CDK'a ale niedługo jeszcze. już w ogóle będziemy mieli gry bez płyt, przynajmniej z tego, co zapowiadają Sony i Microsoft. No, dokładnie, przynajmniej ja wiem teraz w tym momencie o tym, że jeszcze w tej generacji pojawi się konsola e, od Xboxa, ona ma jakąś kodową nazwę, e, muszę sobie, sobie ją przypomnieć, Maverick, chyba tak, Maverick. Maverick albo Roma, nie, Roma to jest jako usługa, tak. czyli Maverick będzie tak, ma Xbox o kodowej nazwie Maverick, ma po prostu być Xboxem One Xbox S tylko, że bez płyty bez czytnika płyt, ma być tylko i wyłącznie grą, która, konsolą która uruchamia tylko i wyłącznie cyfrowe edycje gry i patrząc po internecie tam, tam się takie, takie gówno dzieje w komentarzach odnośnie tych newsów że co to, co to w ogóle za era nadeszła i tak dalej. No, chciałbym zauważyć, że obecnie według statystyk 80% dochodów yy, w, w, gamingowych pochodzi tylko i wyłącznie z cyfrowych sprzedaży, a nie z fizycznych powołuje się tutaj na statystyki sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii. Więc fizyczne, fizyczne kopie to 20% tego, co, się, co ludzie kupują gier jako produkty. Także jak najbardziej, mając Microsoft, który wchodzi tylko i wyłącznie w ten, w ten rynek cyfrowy, Yy, mając do tego konsolę, która jest yy, przygotowana yy, po prostu Game Pass machine, tak? Oni mają tą usługę Game Pass, w której yy, abonamentowo, abonamentowo dostajesz Gierki. Swoją um, drogą to jest świetna usługa, nie? Przynajmniej ja to tak widzę jako pecetowiec, Dla mnie to była cudowna usługa, gdybym coś takiego miał Tak, przy, przyznam. Yy, problem według mnie ogólnie jest trochę w cenie, bo płacisz jeszcze na Xboxie za live'a. Ale, Ale to ile? Ci dlatego, chodzi dlatego. Tak mniej ku... więcej za rok. To znaczy, live'a gdzieś zawsze znajduję jakąś promocję, w której rok mnie kosztuje 150 zł, gdzieś około. No, 150-160. A Game Pass nie patrzyłem na ceny, na ceny roczne, jak, jak to tam wygląda. Mhm. A, ogólnie, jeżeli chodzi, jeżeli faktycznie miałbym kupować nie na promocjach. To bym płacił około 300 zł za live'a, czyli gdzieś to jest 50% zaoszczędzam tutaj, mówiąc marketingowym językiem. Mhm. A wiem, wiem, że Game Pass kosztuje 40 zł miesięcznie. Przy live'ie, który kosztuje 30 zł miesięcznie, jakbym miał to subskrybować miesięcznie, także to już dla mnie troszkę. Faktycznie płacenie 70 zł, w tym momencie, że tak powiem, tak jakby nie będąc do tego przyzwyczajonym, będąc przyzwyczajonym do tego, że płacę za live'a, a teraz podwoić jeszcze swój wydatek na granie, to, to, to dla, mnie, dla mnie troszkę ee, no, nie, nie jest atrakcyjne może kiedyś zmienię właśnie to podejście, ale jak najbardziej korzystałem z Game Passa, jak były tam pro, pro, promocje za złotówkę oczywiście też zapomniałem odpiąć swoją kartę, więc naliczyło mi na następny miesiąc za każdym razem się na to łapię anyway, swoją, swoją drogą zobaczyłem, że miałem subskrypcję Amazon Prime przez ostatnie pół roku i dopiero ją odpiąłem, bo kiedyś wziąłem sobie na spróbowanie Aha. i zapomniałem odpiąć wtedy w szczęście to było tylko tam 15 zł miesięcznie. Ale, e, Je, ale no dobra, no. Jeżeli chodzi o tego Game Passa, nie? Już tak sumarycznie cały Game Pass, załóżmy rocznie, no niech wyjdzie 500 zł pi razy oko. Myślisz, żeby tak wyszło na rok? No plus live. Tym bardziej, że nie musisz mieć live'a, żeby grać faktycznie w tej, w tej gry. Tam jest dużo gier, które nie jest online'owych, nie? Nie, nie. Mówię e... sumarycznie. Live plus Game Pass. Wyszedł jakieś 500 zł około, bo bodajże tak, 250-240 tak. kosztuje, kosztuje roczny Game Pass mhm. plus Xbox Live. To zobacz, to są tak naprawdę tylko dwie gry. Dwie gry, więc dwie wiem, gry to, premierowe, dokładnie. Więc nie My. wiem, czy to wychodzi naprawdę tak drogo, 500 zł rocznie mając non premiery, więc wydaje mi się, że ta usługa nawet cenowo dobrze stoi, nie? ja, teraz jeszcze ja uważam Ja uważam z, właśnie no, teraz wracając jeszcze do, do Mavericka, który słyszałem, że ma kosztować w przeliczeniu na nasze około 600 zł. Jako na, na premierę, nowa konsola, nie? Więc to jest wow. naprawdę dobre ceny, Microsoft zrobił w tym momencie. Ja właśnie te pierwsze co pomyślałem to coś takiego, że Microsoft powinien, bo ja nie wiem kiedy oni to wypuszczą, czy to wypuszczą na E3 no zbliża się niedługo, dwa no miesiące zostały, więc e, e, tak, na, tak naprawdę całkiem możliwe, że, te, że tak się stanie i powiedzą hej jest dostępna już teraz sprzedaży, co lubią ostatnio robić takie rzeczy e, niektórzy wydawcy e, i mm, no i schemat taki jakby powiedzieli cenę właśnie typu 100-150 dolców, no to to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że faktycznie jeżeli chodzi o, o sam napęd Blu-ray, e, patrząc na to, że mm, Xbox One S tak naprawdę jest najtańszym na rynku odtwarzaczem e, 4K e, HD, ult, e, tam, ult, Ultra HD filmów e, na Blu-rayu to to naprawdę roz, rozwala trochę, patrząc na to, że no ta technologia nadal nie jest w tania. Nie każdy ma napęd Blu-ray w swoim laptopie czy tam e, czy w ogóle PC-cie. E, tym bardziej, że no trochę faktycznie ta technologia przechodzi do lamusa, tym bardziej jeżeli na premierę e, masz grę na płytce, a i tak musisz zaciągnąć 25 giga czy tam 40 giga patcha. Aha, no po prostu e, tak Ludzie nie mają się co przyzwyczajać do fizycznych kopii, gdyż nawet mając fizyczną kopię nie jest się w stanie w nią zagrać faktycznie w tą kopię, w którą się ma e, na płytce. Ja ogólnie na przykład... Bardzo często pojawiają się rzeczy, na przykład PCCowi gracze bardzo się ubożają, że to, no, kupiłem falauta 76, a w środku mam kartonik, kurde, zamiast płytki z Kodem, albo, albo co tam jeszcze było, ja, albo na Tekken 7 nie było płyty, tylko była karta z drabka z Kodem do Steam'a, jak najbardziej tak jest. Nie ma tutaj, tutaj co, się, co się dziwić. Tym bardziej na PC-cie, gdzie y, większość właśnie użytkowników ma nośniki DVD. Y, nie chce im się żonglować tymi płytkami, no bo, bo gra już no, nie zmieści się. się nie na, na, na, na, na. Jasne, jak najbardziej. Mi obecnie, jak gram na konsoli, e, no, tak jak mówiłem, Xbox jest moją główne, główną konsolą teraz w tym momencie e, i obecnie nie chce mi się wstawać po to, żeby włożyć płytkę z Titanfallem z kanapy i włączam jakąś grę, którą mam w cyfrze, Bo po prostu no nie chce mi się wstawać. To jest... To, to no, nie jest jesteś leniwą dupą po prostu, nie? Nie jestem leniwą dupą, skudłem przez ostatnie 4 miesiące 14 kilo, więc proszę tutaj docewić. Okay. <laughs> Grają, ale... Grając na kanapie. <laughs> Nie, nie, nie, nie. Bardzo bardzo restrykcyjna dieta, bo siłownia. Bardzo polecam. Ja w ogóle nie myślałem, że dla wszystkich grubasów słuchających, tak jesteście grubasami, musicie, musicie to sobie uświadomić, że z, z byciem grubasem da się walczyć i da się w bardzo krótkim czasie rzucić 15 kilo, tylko i wyłącznie zmieniając swoje nawyki żywieniowe i chodząc na siłownię trzy razy w tygodniu. Polecam, naprawdę podcast na grubasa, nie? No, po prostu umar, ja już umarłem, umarłem. Słuchałbym, kończymy... ale już teraz nie będę słuchał, bo już nie jestem grubasem. Po, tak po, by... po raz drugi kończymy dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. I tak, i tak już nas nie będziecie ja nie. dalej słuchać, więc to nie ma sensu. Nie, żartuję, żartuję Ja, ja oczywiście. tutaj faktycznie będę zrażał ludzi. O Boże, dobra, nieważne. Nie, nie, ważne. nie, nie to, to, jest, to, jest, to jest fajne akurat, bo zawsze trochę charakteru pikanteli się przydaje, a w razie czego zawsze mogę zwalić na Ciebie, no tego mnie nauczyły pornosy, że najlepiej zwalić na kogoś. A jeżeli chodzi jeszcze o konsolę bez czytnika płyt, no to nie ukrywajmy, jest to kolejny element mniej, który może się zepsuć, nie? Jasne, jasne, jak najbardziej. co ten tym bardziej yy, Zawsze teraz obecnie e, moim zdaniem najgłośniejszym elementem konsoli jest jej napęd, chyba, że chodzi o konsolę Playstation. Ale to inna, inna rzecz. E, ale faktycznie y, moja, moja konsola jest cichutka jak myszka, chyba, że włożę do niej właśnie płytę, no to zaczyna się tam różne dźwięki. Nie wiem, czy to tylko właśnie z moją konsolą, ale też miałem upgrade półgeneracyjny, czyli teraz mam tego Xboxa One X i, i... I też zauważyłem na moim poprzednim, poprzednim Xboxie, że też coś takiego miało miejsce, że najgłośniejszym elementem była płyta. Eee... No tak, no jest to element ruchomy, który działa dosyć szybko, więc to tam zawsze będzie jakoś w, jakiś, w jakimś stopniu hałasować, nie? Tak, ja bym chciał zauważyć, że ja o, już od dawna, ja nie wiem. E, ostatnie, ostatnie dwie gry, jakie kupiłem na PC, to, o, to mo, może tak powiem, to, e, to były dwie gry. Mm, trochę czasu już minęło od nich, także e, w, w, proszę, proszę o wyrozumiałość, ale kupiłem na premierę e, Dark Souls 2. I no to już było trochę czasu temu, nie? Ta premiera Dark Souls 2. Jak wyglądało moje granie, instalowanie w Dark Souls 2? Dzień przed premierą dostałem płytkę. Na płytce miałem kluczyk do Steama. Wpisałem kluczyk do Steama. Płyty nigdy nie włożyłem do napędu. Nigdy. No, to prawda. Ja mam, to, ja mam dokładnie to samo, nie? Ale ja lubię kupować pudełka. Po prostu ja jestem takim dinozaurem kolekcjonerem, ja lubię mieć pudełko, mimo że tej płyty nigdy nie wsadzę zresztą już teraz w laptopie nawet nie mam czytnika ale mów dalej, bo ci przerwałem Jasne, spoko ja, ja też, też taką mam tą duszę kolekcjonera i też właśnie na przykład mając to pudełko z Titanfall 2 zastanawiam się nad tym czy czasem teraz nie wiem E, mam znajo ma znajomą, która e, operuje bardzo blisko siedziby e, Respawn RT Entertainment i się zastanawiam, czy jej nie przesłać mojej kopii, żeby po prostu przeszła się tam e, i podpisała mi mo mo moją kopię. I to, to było po pozdrawiamy ich bardzo serdecznie swoją drogą. Pozdrawiam też. No i, i schemat, schemat jest taki, że no drugą grę, jaką kupiłem, to był dokładnie identyczny schemat to był This War of Mine. I też płyta nigdy nie znalazła się w moim napędzie. Dla mnie równie dobrze mogłoby być pudełko, i w środku mógłby być tylko kodzik z drapka i nawet nie, nie musiałoby być płyty. No żyjemy w takich czasach, właśnie w którym, tak jak mówiłem, rynek brytyjski 80% sprzedaży gier to e, kopie cyfrowe. E, trzeba być tego świadomym. E, jeżeli chcesz fizyczne kopie, jak najbardziej, możesz kupić sobie Xboxa One S, zapłacisz więcej, e, ale jeżeli, jeżeli chcesz, e, jeżeli cię to nie obchodzi, jeżeli chcesz mieć konsolę za, właśnie mam nadzieję, że tak będzie, 100-150 dolców e, obecnej generacji z tylko i wyłącznie cyfrowymi kopiami i nie wiem zrobić sobie z tego Game Pass Machine albo nawet kupować na premierę gierki no to proszę bardzo, masz otwarte drzwi, masz wybór, możesz zrobić jedno, możesz zrobić drugie Dokładnie. E, no. e, Powiem Ci, że jeszcze tak sobie przeglądam ten artykuł na temat nowych Xboxów e, i widzę, że jest Xbox jeszcze o kodowej nazwie Anthem i tutaj zostało napisane, że jest to konsola oparta na poprawionej wersji Xbox One S. W jej przypadku Microsoft koncentruje się na obniżeniu kosztów produkcji. Sprzęt ma posiadać napęd, lecz jego celem będzie wyłącznie streaming. Project Cloud. Premiera w 2019 roku. Czyli wydaje mi się, że tutaj ten napęd, który będzie, będzie bardziej służył właśnie do odtwarzania jakichś multimediów, ale niekoniecznie gier, czyli taki Trochę pośrednie rozwiązanie chyba. Mhm. No, to, to jest ciekawe. Ja to faktycznie objęło mi się to uszy. Bardziej właśnie, bardziej właśnie widziałem opcje e, z tym bezpłytowym e, Xboxem, ale faktycznie też wiem, że Microsoft też bardzo chce teraz iść w streaming. Nie wiem, czy właśnie e, zauważyli to, że Google bardzo się interesuje tym tematem i teraz chcą się sami wypowiedzieć w tej kwestii. E, no cóż, e, tak jak w przypadku Stadia, zawsze chyba wyrokować, czy to jest dobrze, czy niedobrze, bo chyba nie ma także dobrze albo niedobrze. Jak gdybym miał powiedzieć, co najbardziej cenię w życiu to ludzi, którzy podali mi mocną dłoń. Dobra, żartuję. Że, że dalej nie pamiętam. Żeby nie było. A eee... bo... Także po prostu czas pokaże, czy tam zobaczymy. To, to nadal są plotki, nie? Odnośnie tego... Chociaż bardzo często w przypadku Microsoftu akurat one się sprawdzają. Kiedy się mhm. okazało, że Microsoft chce zrobić e, upgrade generacji, to faktycznie on się stał tam, że wypuścili nową konsolę praktycznie w trakcie trwania generacji. E, mhm. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i jeszcze jedną ciekawą rzecz Xbox Roma, czyli cyfrowa opcja konsoli Xbox z subskrypcjami Xbox Game Pass i Xbox Live Gold. Nie wiem, na jakiej zasadzie to ma dokładnie działać, ale taką informację tutaj mam, że Xbox Roma, co, coś takiego jest chyba w planach, nie wiem. No bo no, cyf cyfrowa opcja konsoli, nie wiem, jak, jak to można zrozumieć, to mi brzmi trochę jak Stadia właśnie. Nie mam, nie mam nie ma zielonego pojęcia. To? Czy znaczy w ogóle, jeżeli nie. chodzi o ten Next Gen cały, Połączony właściwie jeszcze z tą generacją, no to tych konsol jest <coughs> zapowiedzianych w ogóle, czy tam e, przewidywanych jest e, 2, 4, 6, 7 konsol w ogóle, licząc tą ROMę jeszcze, nie, tą cyfrową. Więc e, nie wiem, czy to nie będzie za dużo, aby no znaczy, właśnie nie wiem, jestem ciekawy. W momencie, w którym zapowiadali faktycznie Xboxa One, na tej pamiętnej prezentacji, która została bardzo zgnojona, e, to potem się okazało, że e, wiesz, no świat nadal, świat teraz wygląda tak, jak e, Xbox chciał to wykreować, czyli masz swoje konto, masz dopisane do niego gry e, no i nie wypożyczasz płytek. Ten, ten, tak to wygląda, jak kupujesz gry e, online'owo, a, a jest bardzo, mhm. tak jak mówiłem wcześniej, bardzo duży odsetek graczy grających właśnie w ten sposób. No schemat jest, jest taki, że Microsoft wtedy z cudownym Donem Matrikiem, którego nie pozdrawiam, wygrało, przegrał generację przez to, że próbował go jakby narzucić standard, który w przyszłości faktycznie okazał się standardem, ale narzucić go zdecydowanie wcześniej. Na co no ludzie nie byli trochę, trochę, trochę zbyt agresywnie chciał go narzucić, nie? Nie dość to za szybko, to jeszcze trochę zbyt agresywnie to było zrobione. Tak, tym bardziej, że faktycznie jeszcze wiązano nadzieję z tym Kinectem, który bardzo podbijał cenę konsoli, a nieważne, to było kiedyś. Teraz teraz, jestem ciekawy na obecną walkę konsol, konsol i czy znowu dostaniemy dwie prawie takie same konsole, czy po prostu może coś, jakaś jedna z tych firm gigantów pójdzie w jakąś konkretną stronę. No zobaczymy. No, to jeszcze, jeszcze przed nami. No też Wszystko. jeżeli chodzi o walkę gigantów, to... Bo... Czasami sobie śledzę, co tam Microsoft robi, i był taki okres, gdzie Microsoft po prostu, można powiedzieć, jak taki wiesz, taki, taki kokainista po prostu wykupywał studia, nie? Gdzieś tam po drodze nawet wykupił studio, które do tej pory robiło gry dla Sony, więc. E, naprawdę masę hajsu wyłożyli na to, żeby mieć w końcu ekskluzywy. Więc nie dość, że oni przez całą generację stworzyli swoją infrastrukturę sieciową stworzyli swoje własne konsole, odpicowali je właściwie, bo to są naprawdę mocne konsole, to teraz w nową generację mając naprawdę coś dużego już, będą chcieli wejść od razu z mocnymi grami, przynajmniej tak to wygląda. No bo wykupili chociażby Obsidian, czy studio, które zrobiło Cellula Sacrifice. Eee, mówię, nie wiem jak, jakie to było studio, które robiło do tej pory dla Sony, ale być może to jest tylko plotka, która nie jest jakoś tam super potwierdzona. To znaczy samo Ninja Theory właśnie, twórcy Senua, e, to oni się właśnie trosz, troszkę skupiali nad tym, nad, e, na, w, też nad, nad PlayStation, przynajmniej ostatnio. Ale ty chyba mówisz o Insomniaku? Może? Się, nie, nie, nie mówisz o Insomniaku, oni ostatnio wydali Spidermana e, na PlayStation 4. Ja wiem, że teraz ogólnie Sony ma dostać ekskluziva na postać Ironmana e, też. I te, Ja nie wiem kto, kto się, jakie studio ma się tym zająć, ale typuję, że możliwe, żeby dali tym samym. A w ogóle jeszcze e, Ci przerwę co do tego Ironmana. Ty no. sobie wyobrażasz, że ten Ironman ma być, uwaga, tu, tu, tu, tu, tu na vr tak, słyszałem, tak. Właśnie chciałem, chciałem to dopowiedzieć, bo się zorientowałem w trakcie, jak to mówiłem. Eee, ja nie mam nic przeciwko VR-owi. Ja bardzo bym chciał mieć e, możliwość grania na czymkolwiek w Beat Saber. E, grałbym jak pojebany. Mm, to Przy, prawda. Ee, więc e, VR faktycznie może jeszcze teraz nie zatylił aż tak dobrze ale na przykład w przypadku jeżeli chodzi o Sony to e, z całym szacunkiem w internecie nie znacie się, Sony wspiera bardzo dobrze PlayStation VR co chwilę widzę jakieś gry, zapowiedzi na to e, w, w, faktycznie e, gry, które były na PC-cie ekskluzywami na VR pojawiają się, pojawiają się na, na konsolę Sony także tam jest bardzo fajnie to wspiera nie? Tak, taki disclaimer mały no. no nie wypowiem się bo dla mnie VR to trochę taka ślepa uliczka przynajmniej na razie ale jeżeli faktycznie coś tam pójdzie do przodu no to się skłonię i powiem dziękuję i przepraszam, nie? ale póki co VR no tak, tak tak średnio tak. ale słuchaj powiedz mi bo nas trochę ramówka goni nie? powiedz mi mhm. czy jakby Apex Legends wyszło na VR to grałbyś? No to jest, to jest trudne, ja nie wyobrażam sobie e, grania w Apex e, inaczej niż na padzie swoją drogą, bo e, no dla, dla, dla mnie to jest e, w, na, na padzie, no nie wiem, o, obracanie głowo, głową prawą gałeczką, że tak okay. to nazwę, e, jest dla mnie bardzo intuicyjne e, w, w porównaniu do wielu graczy pc towych ale tak... E, do Apexa. Chciałem tutaj zaznaczyć zaznaczyć w tym momencie tego odcinka i to bardzo krótko to będzie, dlaczego sezon pierwszy jest, a przy tym bardziej przepustka sezonowa, jest najgorszą rzeczą, jaką widziałem w grach w free to play jak na razie. Jeżeli chcecie najgorzej wydać pieniądze w ogóle w historii, to no na seksowe 76 to też, ale tak ludzie śmiali się z tej zbroi dla konia tam, tam w Oblivionie e, mhm. wydać 5 dolarów na ten. Tutaj możecie wydać 10 dolarów na kompletny nic. E, Uwielbiam Apex Legends, ale też zauważyłem, że no tutaj pomarodzę przede wszystkim na mikrotransakcje, które są w Apex Legends, gdyż moim zdaniem one nie mają najmniejszego sensu. Jeżeli chcesz wydawać pieniądze na coś w Apex, to jesteś naprawdę człowiekiem, który nie jest świadomy tego, że od procent lutu, jaki możesz zdobyć w całej grze, bo tam chyba możesz dostawać do 50 levela, dostajesz chyba skrzynki. Z tego, co się eee, orientuję. Nie, nie, nie, ja mam 24 i już dostaję co drugi. Tak, ale chodzi mi o to, że w ogóle skrzynki dostajesz do 50. Aha, o, to świetnie, to od 50 przestaję grać. albo przestaje grać. Albo 60. Nie, nie, nie chcę powiedzieć, ja mam teraz 40 któryś eee, poziom, 40 tam drugi, pierwszy, nie wiem, bo odblokowałem, uzbierałem hajs na drugą postać, więc nie wiem, świeżo co. Yy, mhm. więc nie wiem, nie wiem jak to tam wygląda w każdym razie jeżeli chcesz ja od samego początku yy, zbierałem tą niebieską walutę na kupienie sobie jakiegoś legendarnego skina w tym momencie jestem w połowie Yy, a już tak jak mówię jestem w już tam poziomie i jeżeli faktycznie nie, nie miałbym dostawać, bo on, ta waluta wypada tylko i wyłącznie ze skrzynek, jeżeli mm -hmm. nie miałbym tego do, dostawać za jakiś czas to ja nie mam na, to, na co to wydać, bo inne rzeczy mnie nie interesują. Ja chciałbym kupić jednego prawdziwego, le legendarnego jakiegoś tam skina sobie. Mm -hmm. yy, za tą walutę, którą, którą oczywiście gram jak najbardziej. No to masz ale trochę tak tej... jak ja z z Battlefrontem, no ale mów. Okay. W każdym razie chciałbym e, w, w, w, zaznaczyć tutaj, że ta przepustka sezonowa, która jest teraz no, obecnie standardem jeżeli chodzi o gry e, free to play, e, pojawia się nawet nie, w, nie, nie tylko w grach free to play, ale e, też w płatnych. Ja przede wszystkim tutaj mam porównanie do przepustek sezonowych, które były w grach e, takich jak Rocket League, jak Fortnite, No bo niestety grałem w tego Fortnite'a jakiś czas temu. E, oraz e, oraz, e, co, e, oraz dota 2. E, uh -huh. gdzie, według tam ceny były identyczne, też właśnie około 40, tam 10 dolarów, około 40 zł za przepustkę sezonową, która tam ma trwać tam zasadniczo tam powiedzmy z 3 miesiące i e, faktycznie masz w niej jakiś e, fajny content do odblokowania, e, jakieś misje, co było w przypadku Doty, e, za które dostajesz konkre konkretne, konkretne przedmioty, co jakiś poziom, który nabijasz, który nabija się relatywnie moim zdaniem szybko w innych produkcjach. E, dostawałeś jakąś fajną rzecz i to naprawdę fajną rzecz w stylu, nie wiem, w Rocket League dostawałeś jakieś ekskluzywne koła, albo malowanie na samochód, albo nowy samochód, albo jakieś efekty, nie wiem, cząsteczkowe eee, ta, tak samo tak samo w docie wyglądało to były skiny dla postaci, były jakieś efekty teleportowania i tak dalej. Eee, w wielkim, wielkim skrócie w Apex Legends nie dostajesz nic. Dostajesz trzy skiny na start. Jak wylewelujesz maksymalnie, to dostajesz tam skin dla postaci dodatkowy i skórkę do broni. A wszystko, mhm. co dostajesz w międzyczasie, to jest scrap. I ja nie A, wiem dle, co tak. mogłoby zachęcić do ludzi do tego, żeby, żeby wydawać na to pieniądze, do tych, którzy mieli styczność właśnie z innymi grami, przede wszystkim e, właśnie tutaj najbliższemu konkurentowi Apex, czyli Fortnite, który też dawał dużo fajnych rzeczy, co tam dwa, trzy levele dostawałeś naprawdę coś niesamowitego. A tutaj dostaniesz, nie wiem, początkową e, sentencję dla jednej z twoich postaci, e, oczywiście jeżeli na przykład jesteś Bloodhundem, to musisz praktycznie całą przepustkę e, podlewelować, żeby dostać tekst otwieramy sezon na, start gry, na twój start gry, jeżeli jesteś czempionem. No hell? faktycznie, faktycznie ta przepustka sezonowa, ten sezon, jeżeli chodzi o skiny i tak dalej, to nawet ja, który no może nie jestem jakoś tam super nastawiony na tego typu rzeczy, no bo dla mnie jednak liczy się bardziej rozgrywka, ale lubię czasami jednak y coś tam sobie wizualnie zmienić, chociaż z pierwszej osoby ciężko, żeby tutaj sobie skórki zmieniać, bo tak średnio to widać, ale mniejsze o to. I faktycznie tam jest naprawdę bardzo mało rzeczy na tej płatnej przepuszczce za co chciałbym zapłacić. Już nie wspominam o tym, że na bezpłatnej przepustce tam w ogóle nic nie ma, nie? To jest jedyne z czego się możesz pocieszyć to z robocików z lutem i tyle. E, tak, także, albo no... jakieś statystyki, ilość rozegranych meczy podczas sezonu, czy tam wygranych meczy. I no to jest, jest nie. Jest... Tak. No cóż, no tak to wygląda, moim zdaniem to jest najgorsza przepustka sezonowa, jaką teraz spojrzałem, a to była, jaką widziałem dotychczas, a przyznam szczerze, że jak dowiedziałem się, że ma być przepustka do Apex Legends, to pomyślałem nad tym, że hmm, to będzie chyba ta pierwsza przepustka sezonowa, którą kupię. No niestety. Better luck next time. No być może, ale pamiętaj, że pierwsze przykazanie game devu jest takie, że premierę masz tylko raz. Prawda. Także mm. no premiera, pierwsz, premiera sezonówki Apexa wyszła mega, mega średnio i do tego te poziomy jeszcze na, na tej przepustce wbija się strasznie wolno według mnie. E, nie wiem, może ja po prostu gram zbyt każualowo, ale mam wrażenie, że ten pasek u mnie postępu stoi w miejscu. nie ja Tam mam chyba no, Ja, piąty ja mam poziom dokładnie może wbity. tak samo. To nie, to nie ma znaczenia tak naprawdę jak, jak dobrze grasz, tylko jak długo przeżyjesz e, w Apex Legends. Ja jakiś czas temu e, stem, oglądałem stry, słyszałem o streamie, że gościu miał tam chyba 35 zabójstw w trakcie jednej gry i że to w ogóle jest rekord świata. Ten gościu miał, dostał więcej ekspa za przeżycie niż za te 25, tam 35 zabójstw. Mhm. Więc gra kompletnie nie premiuje tego, w jaki sposób, to znaczy w jaki sposób premiuje, ale w ogólnym podsumowaniu e, opłaca się kampić i przeżyć jak najdłużej, niż faktycznie grać i strzelać i tak dalej. Tak, e, w, więc... w ogólnym rozrachunku gra absolutnie nie premiuje skilla, nie? Dokładnie. Co mnie, co mnie bardzo boli, to znaczy ja cały czas, e, ja w Apex'a na początku próbowałem grać, tak kampiąc, Doszedłem, że nie ma najmniejszego sensu, ponieważ o ile w PUBG albo w Fortnite to ma jeszcze jakiś relatywny sens, E, tak e, tak tutaj e, po prostu miodek strzelania się e, ja wolę wyskoczyć i bardzo krótko przeżyć i, i, i kogoś zastrzelić niż całą grę siedzieć w krzakach i na końcu dostać kulkę i po, podziękować na ten ta, ta walka jest zrobiona tak miodnie, tak fajnie mi się strzela w Apexie, że tym bardziej, że to jest no, mode strzelania wzięty i skopiowany z tymi wszystkimi brońmi z Titanfalla, dwójki, którego uwielbiam bardzo mocno. Nie wiem, ile godzin przegrałem, ale to chyba w dniach już można liczyć, ile w online w Titanfallu 2 spędziłem i to jest dla mnie po prostu coś, co trafiło bardzo konkretnie ten model strzelania, ten fans zabawa z tego, jak to fajnie wszystko działa, idealnie trafiło w moje gusta i Apex jest faktycznie pierwszym Battle Royale, w którego faktycznie się wciągnąłem i który faktycznie pasuje mi bardzo. I w którego no. ja jestem w stanie pograć więcej niż dwie rundy i odinstalować. Ja wiem, że to już już trochę musztarda po obiedzie, ale powiedz mi jeszcze e, chwila przed premierą Apexa, jak usłyszałeś, że to będą Tytany bez Tytanów. Jaka to była twoja reakcja, reakcja w ogóle? Oczywiście, że byłem wkurwiony, to, to było, <grymne> przepraszam, dosyć solidnie zmieszany, gdyż, <grymne> gdyż po prostu jak przeczytałem, i zabierają najfajniejszą rzecz z tytanów, nie? Przygotujcie się na tą rzecz tytana. I do tego jakiś free to play, i mówię, no ja nic sobie tego nie, free, free to play ten. Battle Royale, no Battle ja Battle nie Battle Royale, nie? Już w ogóle. No. Ale faktyczny moment jak to wylądowało i tam faktycznie nie wiem na moim Twitterze przynajmniej e, osoby zaraz po premierze ja jeszcze w, oczywiście byłem w pracy, bo to wylądowało w poniedziałek, e, wypowiadały się, e, też miały mieszane odczucia. E, wróciłem, wróciłem do domu, zainstalowałem, mówię zagram jeden mecz i byłem zakochany. To znaczy ja no. wiem, że tam nie było biegania po ścianach, nie było właśnie tego, e, nie było tytanów, ale... Ja, ja stwierdziłem, że faktycznie mógłby być, adwokat diabła, faktycznie mógłby być za duży chaos w momencie, w którym faktycznie te wszystkie mechaniki byłyby, bo gra i tak jest skillowa, a jeszcze gdyby dodać taki element skillowy, e, to. Przeciętny zjadacz chleba właśnie niekoniecznie by sobie mógł w tym poradzić. Mm, e... I, I też właśnie problem z designem planż widziałem, bo naprawdę w Titanfallu są mniejsze mapy, mimo tych ty tytanów, ale one są bardzo dobrze przemyślane. Nie? I, mm -hmm. I tutaj byłoby to ciężko zrobić na właśnie takiej typowo battle royale scenie więc, yy, ja byłem zachwycony tym przede wszystkim, ja wiem, tam, gdzie, którzy mówią, mogą, mogą mówić, recykling kasetów i tak dalej. Ja dostałem te bronie, którymi umiałem strzelać. Po prostu. Na dzień dobry. I to dla mnie jeszcze bardziej pod, podwindowało e, tutaj znaczenie tej gry. Czułem się jak w domu, po prostu, od samego początku, jak grałem w Apexa, w Apexa i, a druga rzecz, no ten system pingów, no to, to po prostu ja już zapomniałem w tym momencie o tym, jak o mojej, właśnie pierwszej reakcji jak się dowiedziałem, że to będą tytany bez tytanów i że w ogóle mój poziom frustracji tutaj wzrósł dosyć mocno. Ale, ale faktycznie zauważyłem, że jest pełno fajnych mechanik, że nie, faktycznie nie muszą być z wszystkie mechaniki, że najważniejsze, że w końcu jest Battle Royale, w którym chodzi o strzelanie i to bardzo intensywne strzelanie i to mnie bardzo cieszy i będę grał jeszcze trochę w Apexa na pewno. Ja ci powiem, tak sobie przypomniałem, z... faktycznie ta pierwsza reakcja, jak usłyszałem Tytany bez Tytanów, to było takie what the fuck w ogóle, nie? Ale no. odpaliłem sobie ten pierwszy mecz, pierwsze odpalenie takie i to było takie wow w ogóle, jak to działa, jak to wygląda, ten motyw zrzutu, motyw tego turnieju w ogóle wszechobecny. Po prostu naprawdę gra zrobiła na mnie efekt wow, to jest pierwszy Battle Royale, który w ogóle zrobił na mnie efekt wow, nie? Także naprawdę mm -hmm. im się udało i od tamtej pory faktycznie sobie od czasu do czasu tam e, pogrywam. Ja w ogóle wróciłem do singla w Titanfall'a. Ja tylko singla przeszedłem raz e, w Titanfall'u, zaraz krótko po premierze, e, ale faktycznie mnie zaciekawiło, czy jakieś tam przesłanki będą, e, jeżeli chodzi o to, czym jest Apex, dlaczego? Dlaczego tak, tak a nie inaczej? E, no, do, no coś no i... było w fabule. No właśnie schemat jest taki, że tak jak przeszedłem w fabułę, to zauważyłem dwie, dwie wzmianki, wzmianki na temat Apex. Pierwsza, co mi się wydawało, to jest to organizacja najemników. Na samym, Inaczej, na samym końcu gry jest scena, w której jakby osoba, która była twoim, no może trochę spoiler będzie, jednym z wrogów mówi, Ace. W sumie ty jesteś spokojownik. E, masz tu moją wizytówkę i na tej wizytówce jest Apex napisane. Uh -huh, I, uh -huh. A on jest najemnikiem najemnikiem z tej grupy, więc w sumie e, to jest jedyna taka konkretna przesłanka, jaką widziałem. No i wcześniej gdzieś tam w czacie się pojawiło o, tam Apex, y, organizacja Apex i to jest wszystko, o czym słyszałem. Nie e wiem, tam może gdzieś na jakim wiki jest opisane. Bardziej lore też się nie interesowałem, tym powiem szczerze jeszcze tylko taka mała ciekawostka odnośnie tego sezonu pierwszego jak weszła postać Octane ee, ta postać jest generalnie nie wiem czy wiedziałeś hołdem dla speedrunnera który najszybciej przeszedł Titanfalla dwójkę w sensie fabułę po prostu przespeedranował i z tego powodu powstał Octane który ma takie umiejętności jakie ma i jest jedyną postacią, która nie ma twarzy co ty gadasz, wow nie wiedziałem o tym Taka właśnie ciekawostka, nie? No ja też na wow, przykład... Nie, ja też na przykład nie wiedziałem, że Kapitan Marvel będzie tak słabym filmem, ale może ty zacznij. <laughs> okay. tak, tak słabym mówisz? Dla mnie to jest Czy najgorszy tak film z MCU. Yy, no to bardzo chętnie się skonfrontuję z tobą. Bardzo bym chciał usłyszeć, co sądzisz na temat tego filmu i dlaczego ci się nie podobał. Znaczy powiem ci tak, sama postać, może inaczej, bo e, podszedłem do tego filmu jako osoba, która nie zna postaci Kapitan Marvel, więc nie jestem w stanie się odnieść do komiksów w żaden sposób, nie wiem czy ta fabuła miała sens czy nie, czy tak była opisana czy nie, e, ale powiem ci, że cały ten film był taki z znaku Captain Obvious, a nie Captain Marvel, nie? Miałem wrażenie, że wszystko, co tam się dzieje, to wszystko, co tam zostało przedstawione, ta cała geneza było takie... No, oczywiście, nie? Takie, jak Nick Fury stracił oko, no kot go drapnął, no oczywiście, nie? Ten no, mi się, pager, się to ponownie... No, oczywiście. Tak, tak, no. Su w, <nasz> w ogóle rozwalił mnie motyw. Mówię, to zaraz mnie będziesz poprawiał, nie? Jako osoba, która nie zna komiksów, się będę wypowiadał. Ale znaczy, rozwoju, ja, też, nie wiem, tym... ja też nie znam komiksów aż tak dobrze. Ja bagatela, jeżeli chodzi o Kapitan Marvel, to z tego co pamiętam przeczytałem jakieś dwa komiksy, eee, i też nie jestem bardzo wielkim fanem, eee, tak, w, nie, że bardzo wielkim fanem, tylko po prostu nie czytam komiksów mimo wszystko mam troszkę inny odbiór do tego filmu i właśnie chcę jeszcze usłyszeć co tam, co tam masz do powiedzenia no? tak, generalnie kolejnym takim dlaczego ten film powinien się nazywać Captain Obvious to było dlaczego kapitan Marvel ma takie moce jakie ma i to było takie, zaraz mi się przypomniał Kung Fury, nie? to było tak, no oczywiście tak. No, nie, tak. po prostu i jeszcze po prostu ta kolorystyka, gdzie faktycznie filmy Marvela w większości są bardzo kolorowe. E, te stroje mają tam w ogóle kolor Kapitan Marvel. No oczywiście. E, ale faktycznie wszystkie filmy z MCU w jakiś tam sposób są kolorowe. Nawet Black Panther, który jest dosyć ciemnym filmem e, bez rasizmu. E, mimo wszystko tam bardzo mocno operował kolorami właśnie purpury, czerni, szarości. Gdzieś tam mieliśmy tą całą Łokandę, która była właściwie bardzo złota tak naprawdę. Ale tutaj kapitan Marvel mam wrażenie, że to było zbyt Pastelowe, aż w momencie, kiedy ona zaczęła świecić swoimi włosami jak Songo W SSJ 2, to miałem wrażenie, że ktoś tam pastelami jedzie. Nie? Po prostu dla mnie nie. Nie, po prostu nie. A jak, jak oceniasz aktorkę, która wcieliła się w postać. W postać Capitan Marvel, bo wiele ludzi oceniają jako kompletnie bez wyrazu. Bardzo Andry. dobrze. Bardzo się cieszę, że mnie zapytałeś. Przygotowałem się na to pytanie, albowiem kompletnie mi ona nie utkwiła w pamięci. W pamięci, tak samo jak towarzysze z Andromedy. A pytasz o Bri Larson. Tak. Totalnie. ani mnie grzeje, ani ziemi. Tak samo zepsuli Minika Fury'ego, który był wesołym, kupiutkim typem. Tak naprawdę jedyną dobrą postacią dla mnie w tym filmie był agent Colson, który jest zawsze taki sam, niczym Nicolas Cage. Tak, to, to prawda. Nie wiadomo, czy dobry, czy zły. Tak. I to, i to jest... I to, ta, ta postać, mimo że to była tak naprawdę postać gdzieś tam trzecioplanowa, tak naprawdę ona dla mnie robiła cały film, bo ani Kapitan Obvious, ani Nick Fury... Ani ten Jon Rock, z, z tych. Ten, nie będę nie chcę spoilerować, ale ten, ten nauczyciel jej, czy jak to tam nazwać, żadna tak. z tych postaci absolutnie nie miała charakteru na tyle, żebym w jakiś sposób się z nią powiązał. To ja, ja powiem w ten sposób, że e, m, po pierwsze jest bardzo ciekawa rzecz z tym, z tym filmem bo to był też e, na, w internecie jest blog e, liczne rany kłóte, nie wiem czy go czytasz e, bar, bardzo polecam swoją drogą, bardzo fajnie filmy i on podziela twoje zdanie, że to jest, jedno z, to jest jeden z najgorszych z najgorszych filmów Marvela a, ale on zauważył bardzo jedną ciekawą przypadłość, że czy ty widziałeś kiedykolwiek starą kobietę w MCU? Tak, tak, to, to znam ten motyw. Znam ten, mo znam ten no. motyw, że pojawiła się stara kobieta, gdy jeszcze do tego dostała wpysk. Dokładnie, tak. <laughs> To, to, to jest motyw, który jest bardzo zastanawiający, bo tam w, w pierwszych strażnikach galaktyki właśnie, e, no nie wchodząc za bardzo, chy, chyba ta postać grana przez panią, która e, podpierdoliła wszystkie dalmatyńczyki, nie pamiętam jak ona się nazywała, e, no nieważne, e, wiesz o co mi chodzi, czy za bardzo głęboko wchodzę. Tak, wiem około, mniej więcej tam, tam oko. była aktorka, która 101 Dalmatyńczyków grała, tą Cruellę mhm. eee, to tak, to ona faktycznie tam ma pod 50, a ogólnie druga osoba to tam miała najwięcej właśnie tam chyba z 35 lat, jeżeli chodzi o kobie, kobiecą obsadę, także w MCU istnieją sami piękni, piękni młodzi ludzie ale nie bulwersując się na to, tylko po prostu mówiąc jak jest, zauważyłem, ja traktowałem ten film kompletnie jak kolejna, kolejna część kolejnej części serialu, który właśnie w, tej, w tym momencie ogląda. Bo to już nie jest takie, nie wiem, dla mnie, dla mnie całe MCU w tym momencie to jest po prostu kolejny sezon Gry o Tron. Ja wiem, że nic lepszego, co, wcześniej, co, co było wcześniej, nic lepszego się nie pojawi. Będę widział tendencyjne rzeczy, będę widział maksymalne uproszczenia, będę widział po tym, że jak po Strażnikach Galaktyki bardzo duży nacisk jest na humor w MCU i ten humor jest wołkowany z 50 razy, typu jaki wolny internet tutaj macie właśnie w przypadku tego w przypadku Kapitana Ameryki, co jest normalnie Ale... ci wciskane po prostu w pysk tak tak bardzo konkretnie i tak często, że to Ale było mało. Poczekaj, poczekaj, przerwę ci, bo w... no. Black Panther było relatywnie poważnym filmem. Tam jakoś nie doszukałem się super humoru. Faktycznie, e... ma, masz, masz rację. E, masz rację, że Black Panther był e, jakby w tym wyłamaniu się ze, ze schematu. Eee, tych tych tych humorystycznych faktycznie jak teraz sobie przypominam to było mało mało takich elementów typowo śmieszkowych chociaż eee, z drugiej strony jak Black Panther tam testował był jakby nie w sytuacji walki, tylko był nie wiem, w laboratorium testował swój nowy kombinezon mm -hmm. tam wybierał, to tam było dosyć poziom hecheszków na minutę to był naprawdę wyrąbany w kosmos, nie? Tak, tak, co, tak, co chwilę to się mieszkowali Ale, Ale no. po tej scenie generalnie całość wracała na poważne tory tak nie wiem my może mieli po prostu snaście wrażenie że do tego momentu jest trochę zbyt poważnie więc trzeba zrobić chwilę heheszków a potem znowu wrócimy na poważne tory ale też i jeszcze ten ostatni Avengers nie pamiętam jak się nazywał ale też on z kolei zaczynał się heheszkami i z każdą potem minutą zaczynał poważnieć i pod koniec już mhm. absolutnie nie było heheszków nie więc MCU nie do końca tak. A tutaj mam wrażenie, jeżeli chodzi o Kapitan Obvious przy No mo możliwe. Ja e, pierwsze, pierwsze co miałem, miałem trochę, nie wiem, takie jakby flashbacki klimatem przynajmniej w niektórych momentach. I to na pewno wiesz w niektórych z Top Gana. E, mhm. Tak. <laughs> tak. E, ogól ogólnie poziom e, je, je, to, to moim zdaniem jest to poprawny film po prostu, ja nic więcej nie oczekiwałem to ja nie, nie, ja jest, nie mówię nie... że to jest zły film, no. ja mówię że jest to najgorszy film Marvela co nie robi z no tego tak. jednocześnie najgorszego filmu ever, bo to nie jest słaby film, to jest po prostu z całego Jasne. uniwersum dla mnie najgorszy film a e, swoją drogą, czy e, faktycznie jeżeli chodzi o e, powiedzmy tego, e, tegoroczne Oscary czy Black Panther był nominowany w kategorii najlepszy film? Czy to jest dla Ciebie w porównaniu na przykład do, do Infinity War? Czy faktycznie on powinien być tak aż tak wysoko? Bo powiem szczerze, że dla mnie Black Panther jest właśnie jednym z tych gorszych filmów marvelowych. Wiesz co, chciałbym ci, jeżeli mówisz o oscarach, chciałbym ci zacytować z branży giereczkowej bardzo takie wyniosłe słowa, które myślę dotarły do większości uszu, jebać Oscary, nikogo one nie interesują. No. No to tak, tu przyznam rację i bardzo, bardzo pozdrawiamy tą osobę, która to wypowiedziała, gdyż wydała naprawdę bardzo fajną grę, z bardzo chujowym zakończeniem, ale była bardzo fajna przez, ten, przez większość gry. No. Także a opowiedz o swoich wrażeniach z Captain Obvious, tudzież Captain Marvel, jeżeli wolisz, no bo ja już swoje, swoje, swoje wiadro szamba na to wylałem, więc może teraz to umyjesz. To znaczy schemat przede wszystkim tego, że tam e, wiesz, e, pierwsze co to się pojawia na ekranie e, bardzo szybko, to znaczy nie mówię, że na samym początku, ale pojawia się właśnie Nick Fury, który ma e, dwoje oczu, ej, e, wow, fajnie, jak on straci to oko, no kotek kurdego go podrapał i dla mnie to było bardzo fajne rozwiązanie, no dlaczego kurde przez cały film oczekujesz czegoś więcej? Naprawdę, że nie wiem, że e, poziomu tego jak w X-Menach, e, tych pierwszych, tych nowych ich X-Menach z Fassbenderem, e, w jaki sposób Xavier też tam chodził, e, w jaki Ale... sposób wylądował na wózku. Poczekaj, I tam tutaj... było. No... Wtrącę, wtrącę ci się odnośnie tego oka, bo za bardzo spłuciłeś tą scenę. To nie jest tak, że go Kotek drapnął. Kosmiczny kotek go Kosmiczny oczywiście. Kosmiczny kotek Godrafta, tak. To, to było do, dosyć, dosyć. E, e, dla mnie, no nie, nieważne. Dla mnie, dla mnie w każdym razie bardzo, bardzo fajnie to przeszło i było kompletnie takie, e, nie wiem, e, niespodziewane, e, bo dla mnie bardziej obiec była sytuacja właśnie z Xavierem w X-Menach. E, a niż, niż e, teraz tutaj w, z tym okiem kap, kapitana e, za okiem Tak, dokładnie. E, schemat jest taki, że faktycznie jeżeli chodzi o kapitan Marvel e, o samą postać e, graną przez ten nabycie jej mocy jest tak generik, że po prostu bardziej się nie dało. <śm> To jest, to jest po prostu historia yy, rodem z. Yy, ktoś to ładnie po, yy, porównał w internecie. Tam było Origin Story, y, y, y, tam, które nie zostało nigdzie tak fajnie opowiedziane. Nie? I ktoś tam to porównał do. Kurde, nie pamiętam jakiego filmu. Ale był dosyć popularny mem w internecie. E, do koloru Fury. Bliski. Może możliwe. Ale tak, faktycznie. No, zostało nie. Uderzone, została uderzona przez piorun i ugryzła ją kobra. I w ten sposób nabyła swoje, swoje moce. Tak. Eee, ja tak jak mówię, nie oczekiwałem nic więcej. Co, co więcej, podobał mi się motyw z tak jakby antagonistą, którego na początku ci kreują i czym mhm. się okazuje on później, bo to było bardzo nietypowe dla, dla Marvela. Tak, to było fajne. To mi się podobało. Mimo tego, że sama postać mi się nie podobała, to zabieg był spoko. Wystarczyło zmienić aktora. Tak, może możliwe. Możliwe, jak najbardziej. Ale, ale tak, kompletnie się nie spodziewałem tego, w jaki sposób to będzie. Drugi schemat, jaki mi się podobał, czego też no chyba teraz mi się wydaje, że w każdym filmie MCU jest taki motyw, to znaczy przynajmniej stara się coś wprowadzić, coś takiego mm, związanego z nauką, które jest w jakiś sposób takie dla nas niepojęte, a intuicyjne. A o, o czym mówię? Mówię o motywie wyszukiwania wspomnień u, u kapitan Obwys, jak to na ładnie nazwałeś, <głos> e, przez właśnie tą rasę e, tych e, antagonistów. Kel, cywilizacja Kel? Tak, możliwe nie, nie, nie przyno, Dużego e, do nomenklatury i nazw własnych dużego e, jakby po, dużej wagi nie, nie, nie daje. W każdym razie e, bardzo fajnie było moim zdaniem to pokazane, wręcz e, w bardzo e, takim starym, sejfonowym sty stylu. Przepraszam, sprostuję, tak. jest to rasa Kree, nie Kree. Okej, okay, dobrze. W każdym razie to było pokazane w bardzo fajnym, sci-fi'owym stylu, takim faktycznie, faktycznie klasycznym, wręcz właśnie Star i bardzo mi się to podobało. Także ja znajdowałem przyjemność w takich właśnie mniejszych rzeczach i, i to, mi, to mi się w, w ogólnym rozrachunku tak jak, tak jak mówiłem odnośnie całego filmu ja już tak twierdzę, że ze wszystkimi filmami Marvela, może ten Infinity War właśnie inaczej tam wyglądał, ale czy oglądam Doktora Strange'a, który tam ma właśnie jakieś fajne efekty ala e, la Incepcja e, czy właśnie tutaj ten motyw z tym odnajdywaniem snów e, w, snów szukaniem, szukaniem w pamięci czegoś i tego, że postać była półświadoma w tym momencie tego, co się, właśnie w tym, co się właśnie w tym momencie dzieje, to było takie oniryczne i fajne, że chętnie bym zobaczył po prostu więcej takich motywów, bardzo mi się to podobało i bardzo mi to zapało w pamięć i na pewno będę przez długi czas pamiętał coś takiego, tym bardziej, że się w ogóle jaram onirycznymi rzeczami ja wiem, że opowiadanie snów jest chujowe, ale ostatnio mi się śniło, że miałem samochód, w którym musiałem autentycznie się wychylić, żeby zobaczyć co jest na jezdni, bo miałem to zastawione, kokpit miałem zastawiony tyloma guzikami jak w tym, w promie kosmicznym nie? ja się zastanawiałem, kurwa po co to kupiłem przez cały czas jechałem tym samochodem w śnie i nie byłem świadomy tego, że jestem w pierdolonym śnie, ale za każdym razem się zastanawiam, po co kupiłem ten samochód, i jak tutaj nie da się normalnie rozglądać w nim. I uwielbiam takie motywy i, ta, i tak i tak samo tak samo właśnie e, widziałem ten motyw, jak jak był pokazany w tym filmie. Daję tutaj za duży nacisk na tą jedną scenę, ale no tak jak mówię, bardzo mi się ona podobała, więc no to nie, to ja jako fan Gwiezdnych Wojen, Mass Effectów i innych epickich rzeczy mi się najbardziej podobała scena, bo tak, uwaga, jest scena, która mi się podobała w Captain Obvious i była to scena, kiedy ta laska, nie wiem jak oni ją wtedy nazywali, nie jest tam nieistotne, ale poszła razem ze swoją ekipą na misję, gdzie mieli faktycznie tam wytropić tą, tą wtedy... Agresywną rasę, tak? I, I razem z Thanosem zbombardowali planetę. Ona wyruszyła na misję i się zrobiła rozwałka, i to było mega spoko. To mi się bardzo podobało. Było epickie, było ładnie zrealizowane. Cała, cała choreografia walki mi się bardzo podobała. Także to, to była naprawdę fajna scena i, i może nawet nie była taka obvious jak reszta całego filmu. Okay. Dobrze. A podsumowując dla ciebie tam minus 2 na 10, dla mnie 5 na 10 bo, no, bo kolejna część kolejnej części mnie no tak, dla... już nudzi ta formuła. Znaczy prostu... ja ci powiem dla mnie takie może trochę przesadziłeś, ale dla mnie takie myślę mocne zasłużone 2 na 10. Okej. Okay. Dobrze. Ja, ja po prostu mnie nudzi jak za każdym razem widzę znowu origin story w każdej w każdej postaci. Bardzo podobał mi się Spider-Man, ten mhm. e, w tym e, nowy, ponieważ on po prostu już był. Hongkong. To było spoko. Mówisz, tak? Tak, w Hongkongu, mhm, dokładnie. To, faktycznie, tak samo to, zresztą, ja tak nie lubię postaci Spider-Mana, a ten film mi się naprawdę podobał. Także faktycznie wielkie brawa dla MCU za to, że pokazali postać, której nie lubię w sposób dla mnie ciekawy. Także to było spoko Ok. Ja bardzo lubię grę przy, też Spidermana no, Exclusive na PlayStation 4, jakbym miał mm. powiedzieć teraz. To, to jest e, jedna z lepszych gier, w jaką grałem w zeszłym roku. E, pomimo, że nie posiadałem konsoli Sony, e, pożyczyłem konsolę tuż przed premierą od mojego kumpla, tuż przed premierą Red Dead Redemption 2. On oczywiście kupił Red Dead Redemption 2. E, w piątek była premiera Red Dead Redemption. E, w czwartek grałem do piątej nad ranem, żeby ukończył wątek fabularny Spidermana żeby mu oddać już tą konsolę, żeby się cieszył tym RDR-em ale byłem zajebiście zadowolony i też tam nie było origin story, każdy Spider-Man w którym jest origin story to gówno polecam, pozdrawiam Karol Fawic Rodgerem zwany tak <coughs> przepraszam, myślę, że dotarliśmy tym miłym, optymistycznym akcentem do końca naszego pierwszego odcinka zatytułowanego 2 na 10 eee... <śmiech> tak mi się wydaje, że my jeszcze nie musimy kończyć nagrywać no taki, taki główną część mamy za sobą, a teraz musimy sobie po prostu radośnie pogadać jeżeli ktoś jeszcze nas będzie chciał słuchać, czyli te dwie osoby być może czyli ja i ty no to będą miały czego słuchać taka mała zapowiedź może następnych tematów bo ja na przykład chciałem się pochwalić że zacząłem grać w Sekiro i, i czuję się mega koksem i jestem teraz elitą gamingową A, bardzo bym grał w Sekiro ale po prostu cena mnie tak odstrasza na razie pomimo tego, że jestem wielkim fanem Soulsów i e, mam wszystkie achievementy w Dark Souls 1 i w Dark Souls 3 jak na razie Dark Souls 2 kupiłem na premierę, tak jak wcześniej mówiłem. Teraz bardzo bym grał w Sekiro, jednakowoż no po prostu to jest pierwsza gra, którą na konsoli widzę w ponad ponadprzeciętnej cenie, 230 zł na start. Eee, poczekam po prostu, ja wiem, że to nie stanie za bardzo, ale mhm. przynajmniej, przynajmniej nie chcę zobaczyć czegoś takiego, że jak kupię teraz grę za 280 zł, to potem ona zejdzie właśnie z ceną te 30 złotych czy coś. Zresztą e, na no, Allegro bardzo bardzo często pojawia się sytuacja taka. Na przykład kupiłem w ten sposób Dragon Ball X Fighters. E, czy tam e, dra, Dragon Ball X Fighters Z. E, I coś jeszcze kupiłem. Jakąś grę. Mm, ale teraz nie pamiętam. W każdym razie kilka, jakieś dwa tygodnie po premierze kupiłem włoską wersję za... E, e, połowę ceny rynkowej polskiej e, na, na Allegro e, oryginalną w pudełku zalakowaną jeszcze z dodatkowymi bonusami, których nie było w tych w polskich edycjach. Więc może teraz będzie tak samo z tym z e, Sekiro. E, znaczy Sekiro może stanieć szybciej niż Souls, z tego względu, że nie ma tam e, modułu sieciowego, nie? Masz tutaj typowo singlowe przeżycie, więc jak to gry singlowe mhm. może faktycznie dosyć szybko stanieć. A fajnie, żebyś się zaopatrzył, bo faktycznie From Software tutaj bardzo ciekawie podeszło do niektórych tematów. Trochę zmienili formułę Soulsów na potrzeby właśnie stricte tego jednego tytułu. E, I Boże, jak tak gra mnie kara, nie? Po prostu wyciera mhm. mną podłogę, jak taką, taką, mokrą szmatą, nie? Ale ja jestem tak, tak, tak się dobrze czuję, tak jak mnie sponiewiera. No to ja za, zawsze dobrze się czuję grając w Solsy, bo no te, teraz to już mój poziom, tak jakby bardzo czekam na, gdyby wyszły kolejne Solsy, to na pewno miałbym z nimi mniejszy problem, a to nie są do końca Solsy, ma róż, różni się właśnie mechanika, e, sama, sama w nich, z tego, z tego co widziałem, no właśnie przede wszystkim też nie ma tarczy jak w Bloodborne, e, możesz skakać, co jest bardzo bardzo ciekawe i na pewno e, jest to wykorzystane, e, jakbym miał się domyślać, w wielu momentach walk walki z bossem, że to jest praktycznie jedyna forma ucieczki przed niektórymi atakami, linka i, te, i tak dalej. Tak, to jest coś, co by zmieniło moje podejście do solców, do gry, którą obecnie znam i faktycznie tak overall mechanika nie zmieniła się od pierwszej części za bardzo. A, a tutaj bym faktycznie miał jakąś znajomość, ale partycypowałbym w czymś kompletnie nowym. E, dlatego to mnie, to mnie właśnie ciekawi i też typuję, żebym mnie sponiewierała, ale e, do czego dążyłem? Do tego, że w solsach za każdym razem jak e, wchodzisz w tą grę, to podchodzisz 40 razy do bossa i jak to za tym 41 razem podejdziesz i ten boss spadnie, to jesteś po prostu Bogiem w tym momencie, Czu czujesz się w ten sposób i bardzo lubię to uczucie tego, że miałeś problem i przezwyciężyłeś ten problem, e, no, tak no. samo lubię to w mojej pracy, którą wykonuję e, w, w, w, w programowaniu, e, że wielokrotnie walczę właśnie z jakimś bugiem i wielokrotnie się frustruję wkurwiam, ale kiedy go pokonam to radość wielka dla następuje tego, coś... tak jak liczba 3 w Monty Pythonie, która trzecią liczbą jest po, po drugiej, ale przed czwartą. E, ale to o Sekiro może porozmawiamy przy następnym odcinku. Może zajdę gdzieś, gdzieś dalej. i Będę w stanie więcej opowiedzieć, chociaż ta gra mnie tak już mocno kupiła w ogóle z swoim klimatem, że ja mogę teraz godzinny podcast jeszcze od razu z marszem nagrywać o Sekiro, gdzie mam tam 5% Przeszedłem, nie? Także, no. Zostawmy to na następny, na następny odcinek. A powiedz mi, czy ty grałeś w tego, w sławnego Fallouta 76? Nie, nie, nie. nie. Ja w ogóle jestem poza falautowy, e, Przede wszystkim, jeżeli chodzi o gry od Bethesdy. Ja nawet ja wiem, że ludzie wielbią Podniebiosa e, od Obsidianu czy, tą część, czyli New Vegas. Z tych nowych falautów, mm -hmm. oczywiście mówię. Bo w stare to grałem dawno temu. E, będą, będąc e, ledwie e, w, w gimnazjum. Chyba i to, to z kumplem razem przechodziliśmy e, może nawet wcześniej koniec podstawówki. E, w każdym razie e, nie jestem wielkim fanem, dla mnie to jest nużące. wszystkie gry, BTS, Walking simy, e, nie niekoniecznie Walking simy, ale RPGowe, e, Skyrim obliwiony, kompletnie do mnie nie przemawiają. E, spędzam tam masę czasu w trakcie tego, tej masy czasu, w której tam spędzam, kompletnie nic ciekawego się nie dzieje według mnie. A co dopiero jeszcze Fallout 76, który, który tą całą RPGowość zabierał na rzecz kołpowego strzelania, które nie działało, okay. więc, więc jak, jak najbardziej nie interesowałem się tym, to w ogóle od samego początku, od zapowiedzenia, nawet gdyby to powiedzieli, że to jest singlowa gra, to wszystko by po mnie spływało, Fallout mnie nie obchodzi za bardzo. Mogę sobie poczytać na Wikipedii, jakie tam VOLTy są fajne w jaki sposób wymyślone i tak dalej. Ale że tam jest 100 kobiet, jeden mężczyzna. albo Tak czytałem to. Genialne. Tak. Albo tam motyw, motyw którym w którym sztuczną inteligencję się wprowadziło. Fajnie się o tym czyta, ale jakbym miał, nie wiem, w grze dokładnie taką samą informację dostać, bo n godzinach gry to, to nie, nie jest dla mnie. Poza tym nie czytam rzeczy w grach. Czytam książki, jak nie, nie gram. Czyli zgra... Roger, my jesteśmy dinozaurami, które nadal czekają na Fallouta 3. Dokładnie, tak. Ja czekam na tego Fallouta 3, który miał być, a którego cały czas przerzucają. I, w I nie czasie... ma, i nie ma. A tu już tak. 76 wychodzi, a trójki nie było. także. <laughs> Ale powiem Ci historię na temat mojej, mojej kopii Fallouta 76, bo ja posiadam i mam ograne. Nie wierzę. Eee, nie jakoś dużo. W ogóle o Falloutie mam swoje zdanie, które, za które po, powinna na mnie spłynąć fala hejtu, ale ja się nim podzielę tylko za chwilę. Generalnie Fallouta 76 mam, ale go nie kupiłem. Ja, ja miałem kopię darmową, e, którą dostałem od mojego widza podczas robienia streama. Historia jest taka, że ów widz, e, Minio, serdecznie pozdrawiam, Napierdolił się któregoś razu i postanowił, że kupuje sobie Xboxa. Kupił więc sobie tego Xboxa pijanym bedąc i stwierdził Ej, przydałaby mi się jakaś gra. Zobaczę jak wygląda ten Fallout 76. Więc kliknął jeszcze na rauszu guzik kup na Falloutie 76. Kiedy wytrzeźwiał okazało się, że kopia którą kupił tej gry tej przecudownej gry nie jest na Xboxa, tylko na PC ta, więc jako, że streamowałem, to postanowił się podzielić ze mną tą kopią. W ten sposób zostałem no dumnym posiadaczem Fallouta 76. No proszę, ale, ale historia faktycznie bardzo ciekawa. Nie spodziewałbym się takiego twista. No to jest, to jest, proszę, ja ciebie gra z pijanego spadku. Pięknie. Ja, ja po pijaku nie kupuję rzeczy, które, które mi się nie przydadzą. Przynajmniej jeszcze teraz mi się nie zdarzyło. Ale raz po pijaku kupiłem jedną grę, z której byłem bardzo zadowolony i to było o oh, Sir, the, the, the Insult Simulator od ja, polskiego znam. studia Wile Monarch i byłem bardzo zadowolony, bo grałem w nią jeszcze jak byłem pijany, więc tak. <laughs> to znam, to znam. Ty, ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o tego Fallouta 76 ja wiem, no to już jest temat skamielina, ale jeszcze ja się wypowiem. Powiem Ci tak, gra jest kompletnym krapem, ale to jest krap, nad którym należałoby zapłakać, przynajmniej nad pięcioma osobami, które chciały coś zrobić jeszcze z tą grą. Eee, te pięć osób zajmowało się projektowaniem mapy, bo mapa jest naprawdę fajna, jest fajnie przemyślana są różne środowiska na tej mapie odzwierciedlające prawdopodobnie uderzenie jakichś tam mniejszych bomb gdzie tu mamy jakieś tam wyschnięte jezioro gdzieś tam mamy jakieś smutowane drzewa gdzieś tam jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś jakieś tam zniszczone miasto, więc to wszystko naprawdę fajnie wygląda i ciekawie się, ciekawie się te miejsce eksploruje, nie? Ale potem przychodzi 95, 95 koderów którym się nie chce i prawdopodobnie dostali ten projekt za karę, za niewyrobienie normy. No i dostaliśmy takiego fallouta 76. Także ja współczuję tym pięciu osobom, które faktycznie chciało coś zrobić. Mam nadzieję, że znajdą inne studio, gdzie będą w stanie się wykazać. Okej. Okay. Ja, ja jak najbardziej nie widzę tutaj e, wielkiego... E, jak przy każdym projekcie, w związku z tym, że jestem programistą, to może to zabrzmieć, jak, że sam się... E, sam siebie bronię, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy na taką skalę, to nie, nie winie w ogóle programistów. To jest po prostu bardzo złe zarządzanie projektem i bardzo zła wybrana data premiery, bo gdyby może, może jeszcze dać pół roku, nawet rok tej, tej grze, przeciągnąć to, to może nie, to by wszystko nie. wyglądało inaczej, nie, lepiej nie, nie, nie, znacznie. Nie, nie nie, nie, nie, absolutnie nie, bo ta gra już od samych podstaw, od samych założeń jest spierdolona i to tak w pozałości. Tak, spotałości. przede wszystkim silnik, silnik, który jest masakrycznie, on idzie na takie ustępstwa, w które no nie wyobraża sobie żaden, żadna osoba, która pracuje na Unrealu albo e, na, na Unity, żadna osoba nie wyobraża sobie na, na jakie ustępstwa trzeba iść w tym silniku Bethesda, żeby zrobić y, kolejkę Trzeba było w Falloutie 3, trzeba było stworzyć postać, która biegnie z bardzo szybko, z dużą prędkością i jako czapkę ma wagonik tej kolejki na, na sobie. Tam takie rzeczy trzeba było robić. Tam są Dead Roomy, w którym, w Skyrimie, do którego przenoszone są wszystkie ciała i NPC, które nie mogą być załadowane do pamięci i nie być wyświetlane, tylko muszą być w jakimś tam miejscu, które fikcyjnie pod tobą cały czas jest do którego są przenoszone wszystkie ciała, bo nie można ich usunąć z pamięci, nie można instancjonować obiektów oraz ich usuwać po prostu, trzeba je przenosić w jakieś inne miejsce, no totalna masakra ja współczuję tym ludziom że oni nad tym nad si siedzą nad tym silnikiem i robią takie rzeczy no, no dla, dla, mnie, dlatego, dla mnie jest dlatego przeciąganie daty premiery tutaj absolutnie nic by nie zmieniło, bo to już od pierwszych w ogóle od pierwszego zdania CEO to nie miało sensu, nie? I od tego słowo ciałem się stało, a dokładnie fala o tym 76. A faktycznie ten silnik jest, jest tak katastrofalny, no ale czego się dziwisz, jak przecież góra, zarząd nie pozwala programistom wychodzić w ogóle na świat zewnętrzny, tam oni są zamknięci w takiej klatce od 10 lat i nie wiedzą jak się, jak się gry zmieniły, więc cały czas robią to samo, nie? Mhm. No, to, to, to jest to jest trochę smutek. No. Ja jest... Bardzo, przede wszystkim bardzo taka... ubolewam nad tym, że jak, jakiś programista musi pracować na jakiejś starej technologii, bo yy, chyba najlepszy fan jest z tego, żeby poznawać właśnie nowe rzeczy, nowe rozwiązania, a nie cały czas trzymać się jakichś starych kurno, schematów, które powtarzane w kółko są po prostu bardzo męczące, nie tylko właśnie dla graczy, ale też dla programistów bo nie, nie, ma, nie ma co się oszukiwać, wiele starych silników idzie, ma, ma tak archaiczne rozwiązania jak na przykład ten Falloutowy, ja się dziwię dlaczego Apex tak zajebiście działa na Source'ie 2, który ja pamiętam grając w half life a 2, że tam się plansze doczytywały dokładnie dosłownie co 3 minuty a mhm. tutaj jest to rozwiązane no niesamowicie, no, zatem jakby skyline tego co jesteśmy w niektórych, w niektórych momentach uzyskać to wygląda naprawdę niesamowicie, więc e, no tak, ale on ten silnik przeszedł bardzo duże zmiany, więc... Znaczy powiem, wydaje mi się, że już kończąc całkowicie nasz podcast, bo myślę, że będziemy się powoli żegnać, jeszcze tylko chciałem taką małą dygresję tutaj rzucić, że... Mm, cały zarząd Bethesdy nagrał się za dużo w Simsy i zrobili sobie z Bethesdy po prostu takiego Green Goblin. Nie wiem, czy wiesz, jaka to metoda zarabiania w Simsach Green Goblin. E, tak, wrzucasz, wrzucasz, masz sobie człowieczka, który siedzi w piwnicy i nic nie robi, tylko maluje obrazy i potem ty sprzedajesz te obrazy i inne twoje simsy ży żyją niesamowitym życiem, bo te obrazy są warte miliony, a gość w rzeczywistości Dokładnie. nie zobaczy światła dziennego, tak, to jest Dokładnie. bardzo piękne. No. I, I wydaje mi się, że tak właśnie wygląda BTS, nie? Okej, okay, no, no całkiem możliwe, niestety. Och, współczuję tym biednym ludziom, którzy tam pracują. Wy, wypierdala się do innych firm. Tam jest lepiej. Tak, do cdp <grym> Róbcie Robcie Wiećmina 4, bo już, bo już trzeba. Tak. <grym> no, no, mamy ja, ja polecam inne studia, po takie, także tak. Tak, Jak TV gry jesteśmy, musimy wiećmina do tej Zróbmy. Zróbmy no. z tego taką tradycję faktycznie naszą podcastową. Tak. Dobra, dobry schemat. No. O Boże. Dobrze, myślę, że możemy już okay. kończyć i będziemy się żegnać z naszymi słuchaczami, także jeżeli ktoś dotrwał do w ogóle tego momentu, to wielkie brawa dla Was i będziemy się słyszeli przy okazji drugiego odcinka, który powstanie jak powstanie. <głos> tak, zobaczymy jak pierwszy łyknie, bo jak będzie jakaś paździer jak, jak będzie jakiś paździerz to nie, nie będziemy następnym razem się tu witać jeżeli będzie paździerz to zrobię z tego najlepszą promocję na facebooku ever <głos> do, dobra, <super. głos> także dziękujemy wam bardzo serdecznie i do usłyszenia, pa pa do usłyszenia, hej